Cześć, witajcie w 29. odcinku podcastu Gierkowcy I dzisiaj odcinek poprowadza ja, czyli Piotr Zaborowski, czyli Zero Socks. A dzisiaj ze mną w studiu jest Dominik Kowalski. Cześć, cześć. Hubert Bejda. Siemka. I co za niespodzianka, mamy kolejnego gościa w tym tygodniu. Wow. I jest z nami Tomek Doktorski. Dzień dobry, witam. Werble powinny być. Tak, tu, tu, tu będą werble, zmontujesz to. <grym <grym <grym I Tomek, mógłbyś się przedstawić naszym słuchaczom? Tomasz Doktorski, tak jak już wspomniałeś, dawny człowiek ekipy konsolowca chyba najbardziej znany właśnie stąd, chociaż tam wielu na innych stronach też działałem, już zapomnianych, tak? Ale jak gdyby tutaj jest konsolowca, bardzo można mnie było pamiętać i wspominać. Mm -hmm. I oczywiście gracz, jak gdyby nick aplowy i tak dalej, i tak dalej, ale to już jak gdyby jest e, a, pom, a pomniejszy. A to, a to nie e, tylko te, bo, bo my także, nie, więc don't worry. E, ogólnie rzecz mówiąc, na jakich konsolach w tej chwili grasz? Jakie masz w posiadaniu? Obecnie Wii U jest w, serw w serwisie ponad miesiąc, także tutaj ubolewam nad tym, U. czekam na tą konsolę poza tym jeszcze teraz nabyłem DSA, nie 3 ds tylko DSA także też mm -hmm. tam teraz sobie troszeczkę pogrywałem, no i oczywiście PS4 i Xbox One okay. chciałem powiedzieć Czyli 360, to trochę... ale to było dawno temu no pamiętamy te czasy, stare dobre czasy, dobra to słuchajcie, to jak mamy tutaj Tomta ale podadamy sobie chwilę też o różnych innych rzeczach, bo różne rzeczy się dzieją, eventy nie eventy w tym tygodniu i jednym z nich jest Darmowy Weekend w Rainbow Six Siege, Siege, innym jest beta Ghost Recon Wildlands. Jeszcze wiem, że w trakcie, tylko że to jest niestety tylko na PC, beta go, ten Sniper Ghost Warrior to CI Games, jeżeli dobrze pamiętam, co odrywaliśmy na WGW. Ale jako, że nie PC-a, no to wiecie, normalne, że o tym nie będziemy mówić. Dobra, to zaczymy sobie może o rzeczy szybciej i prostej, czyli od Rainbow Six'a, bo ta gra jest no już roczna, tak naprawdę. Minął już rok od, od, tej, od tej premiery i teraz jest darmowy weekend na się chyba już drugi raz, czy trzeci, nie dobrze pamiętam. No i w końcu mi się tak udało dobrze do tego zabrać, zebrać ekipę, podrać. No, wszystkim nam się udało. No, wszystkim nam się udało i kupiłem to ostatecznie, bo tak to fajne jest. Ale... Um, Wiem, że na przykład tutaj Dominik nie jest jakiś specjalnie zachwycony tą drogą. Bo Dominik jeszcze nie grał ja z nami. Ja tylko troszkę pograłem. Raz tylko grał. Tak, tak. Ja, ja z Rainbow Sixem miałem tylko kontakt w poprzedniej Becie. Znaczy w ogóle jak było w Becie. Jakoś nie no, wspominam wtedy... tego fantastycznie. Tak, tak. Ja, ja, ja też miałem kontakt w Becie i no, tragedia była. Ale teraz, jak pograliśmy sobie w cztery osoby, no to, to tak. naprawdę jest przyjemna gra. Tak, ja cię miałem no, okazję jakoś tak jedno. w ciągu dnia właśnie zagrać i było bardzo sympatycznie. Tylko akurat y, tak zwane życie Życie socjalne Ta, się ży odezwało, wpadli znajomi i już nie mogłem kontynuować rozgrywki, ale jak najbardziej jestem Dobra, zainteresowany. Absolutnie a... jestem zainteresowany. Mhm. A ty to w ogóle w Rainbow Six zagrałeś? Co ja nie. Znaczy ogólnie jak gdyby zjazd jest jak gdyby, mi się podoba jak gdyby takiej gry natomiast ja jestem graczem głównie single playerowym także wszystkiego jak gdyby, wszelkiego typu multiplayerowe gry no tak średnio mnie troszeczkę jarają a tutaj powiem taką ciekawostkę że Call of Duty też kupuję głównie dla single także <śmiech> tak już jest rozumie a, Rozumiem, to, ja, ja też mm. miałem przez długi czas tak To, to I... wyjaśnia dlaczego z Tomkiem w nic nie graliśmy na online w sumie, to jakby potwierdza i tak, sugeruje, że jest bardzo konsekwentny w tym single playerze Znaczy przyznam szczerze, że, to, że ja kupuję gdyby Golda i PS Plus tylko dla tych domowych gier, a nie dla grania Ale ja tak samo, wiesz, ten, ten multi jest tak przy okazji powiem szczerze, jakoś głównie pod kątem właśnie taniego ta taniego grania ta, to, Tylko przy okazji, a później tak. pół roku grać z nami w The Division A to, to, w The Division to w ogóle był jakiś wyjątek tak naprawdę potwierdzający tylko. Tak, tak, tak ta. mhm dobra, słuchajcie, no to jeżeli chodzi o mnie i Rainbow Six, to jest tak, że z Rainbow Citizen miałem jakieś tam do czynienia wcześniej i też uznałem, że nie, to nie jest dla mnie, w ogóle jest jeszcze strzelanka, ja i strzelanka, w ogóle, łe. A teraz pograłem z chłopakami i wow, w sensie to jest to, czego oczekuję. to jest coś, co Dominik nazywa taktycznym shooterem i to tak <grym> stricte taktycznym shooterem. E... I bardzo mi się spodobał, że mogę mieć swoją rolę, w której, nie wiem, jestem gościem, który trzyma e, kamizelki odporne albo, e, nie wiem, wykrywam te bomby i inne takie rzeczy. No po prostu cudownie się z tym czuję. Jeszcze to, że dodatkowo e, nie ma takiego rozproszenia, jak mieliśmy właśnie w The Division, bo my w The Division próbowaliśmy grać taktycznie, a później się okazało, że się nie da grać taktycznie, tak naprawdę. E, i tutaj to jest, w sensie musimy się skupić już stricte na grze, a nie na gadaniu o niebieskich migdałach i w ogóle o tym, co się dzieje wokół, nie? No ja to zauważyłem w ogóle, kiedy, kiedy zaczęliśmy gadać o tak zwanych migdałach, jak powiedziałeś, niebieskich, no to od się sypało. No bo ktoś zagłusza kogoś, to mówi, że o koleś na dole, coś tam, przy schodach. I nie słychać, czy on to krzyczał, no i z tego jest problem. Posłuchać cicho i tylko skrótowa informacje, tak słuchać fajnie też żeby w Rainbow co w ogóle jeżeli ktoś chce w to grać to grajcie na słuchawkach w sensie ta granie jest w ogóle stworzona do grania na głośnikach no to jest taka typowa sportówka. no to trzeba wymasterować bez tego będzie kiepsko mają takie pytanie, jeśli, jeśli chodzi o, to, o ten tytuł. Słuchajcie, bo jak tak ktoś wpada, nie ma znajomych i chce sobie, sobie w kilka meczy pograć i jak gdyby taki randomowi gracze się trafiają, tak, gdyby da się z nimi pograć, czy to jak gdyby nie ma sensu? Czy mieć jest ekipę, żeby to... Da się, do... Oj, da, da się ale tak, to się. nie ma sensu. Okay. Da się, nie do końca ma to sens, w sensie... No, jak, jest cesem, to jest, jak grałeś w CS, to jest to dokładnie to samo. To jest dokładnie to samo. Nie grałem. Czyli to jest dokładnie tak znaczy, samo, jak z nie randomami grałeś. Jest, z randomami to jest tak, że a sama gra wspiera coś, co się nazywa operacjami, czyli operacje to są takie misyjki, które są a tutorialem, a dodatkowo można na nich poznawać pewne me, mechaniki i ućwiczyć cały czas samemu e, pewne rzeczy, nie? Strzelanie do wrogów w odpowiednim miejscu, nie wiem, e, szukanie zakładników, e, bronienie jakiegoś miejsca, no, wszystkich tych operacji można się, się tam nauczyć i tam się zdobywa gwiazdki, więc, no, jakby to jest całkiem spoko. Tak, tylko to jest rzecz... rodzaj samouczka niestety. Ta, ta, no, niestety wiesz, tak, dostajesz 15 ale jest jeszcze emisji, jedna to rzecz. jest wszystko. Dobra. Jest jeszcze rzecz, którą my akurat robimy w formie właśnie treningów teraz jakby nauki całej, czyli tak zwane e, terror hunty. Ale do tego Dzięki. musisz mieć pięć osób. Nie musisz. Musisz, bo ten poziom no, trudności będzie jednakowy. zawsze. Poziom będzie jednakowy, zgadza się, Więc ale wciąż można to sensu. zrobić samemu samemu grać, jak Ale poziom jest na 5 osób. Tak. Gwarantuję tak ci, że jest. tego nie przeżyjesz. My się męczyliśmy w trzy osoby ze stanem i tego na nie normalnym, przeszliśmy. Na normalnym, na normalnym. Sam, sam dzisiaj robiłem jednego Terrorhanta z wybijaniem gości sam. I da się to zrobić. No problem. Tylko mówię, trzeba się zaprzeć, nie? A jeżeli chodzi o no to, to... Ten tryb absolutnie nie jest jednoosobowy. Więc. cała dra jest przede wszystkim stworzona. No, po ten, no to, to jest kop, no. To jest typowy kop. Tak. Jeżeli masz ekipę, to po prostu w, w tą grę będzie się przyjemniej grać. No i te świerszcze. Których <laughs> potem nie ma, to jest fantastyczne. Tak, dobra. No słuchajcie, to tyle o Rainbow Seal's, bo Rainbow Seals teraz ma beta, e, to, Darmowy weekend, który się kończy akurat dzisiaj, czyli w dzień, w którym nadrywamy. To jest dokładnie 5 lutego. I w czasie tego darmowego weekendu była tańsza, więc w ogóle 8 dyszyk za taką gierkę, no to wiecie, brać od razu, nie? Bo jest super. I nie będę o niej więcej chyba mówił, bo stara gra, wszyscy, którzy mieli ochotę w to zadrać na Xbox on przede wszystkim. I chyba na PS4 też był darmowy weekend, jak dobrze wiem. Bo był teraz, teraz były jakieś zawody w ogóle w Rainbow Six, w Montrealu. Dziwne sprawy, wiecie. E no dobra, ale. Okej, ja powiem czy tą grę da, tak. da się grać po prostu każualowo? Że, że typowy Kowalski przychodzi i mówi, słuchajcie, chcę pograć Rainbow fixa, czy to w ogóle jest sens? Jak masz ekipę? No tak. właśnie, bo, bo mówicie nie, ciągle, no, że to jest e-sportowe i cię tak nauczy, dalej, tak? No, no i się fajnie grało. Powiedzmy, jak wejdziesz się... na mecz multi, no to nie ma sensu całkowicie. Nie, w multi nie ma sensu, dopóki nie zrozumiesz w ogóle tych wszystkich mechanik i będziesz chciał grać z A, poczekajcie, poczekajcie. Rowa, czyli ten tryb, co graliśmy, ten, że byliśmy i mieliśmy zakładnika, to atakowali gracze, czy AI? AI? AI? Nie, nie, nie. To, to był tryb kooperacji. On się nazywa, to jest nowy tryb w ogóle, on się nazywa e, Hunt, i to jest, jest nowy tyle... tryb, który dodali hmm. e, niedawno i to jest tylko tryb pięcioosobowy. To jest typowo kooperacja na przeciwników, którzy są sterowani przez konsolę. To, a to wyjaśnia, tak. dlaczego Chodnie. byłem w stanie w ogóle kogoś ubić. Bo teraz zastanawiam się, co, co jestem tak w stanie ich ubić. No tak, tak, no, bo ten multiplayer jest bardzo taktyczny. Tam jest naprawdę ciężko. O, jedyną rzecz, która jeszcze, jeszcze nam wpadła w oko z Hubertem, bo wczoraj draliśmy, to draliśmy z Robertem którego, i, i Sebastianem, który, których pozdrawiamy. I Robert mówi ej, to idziemy na multi, nie? <śmiech> idziemy na multi. Odpalamy multi i na 60 lat. I takie, what the fuck? Mm -hmm. Bo ogóle jest zrobiona w tych kooperacji w ogóle w single playerze takim samouczku w 30 klatkach i przy, wchodzicie do multi, jest na 60. No, a najlepsze jest to, że grafika się nie zmienia. Jest po prostu tak. więcej klatek. Jest po prostu więcej klatek, tak. Jest to dziwne. No bardzo, to, bardzo to nie ma sensu zabieg. absolutnie żadnego. Bardzo dziwny zabieg. Ale przy, do się przyjemnie i na pewno będziemy do tej gry wracać. Zasmuciliście mnie. Ja myślałem, że tak roku, dobrze mi idzie, a to były boty. Ale smuteczek. No ja tak kurczę jakoś, tak fajnie się gra, ale, ale fakt faktem odnośnie tych FPS-ów mogę się jeszcze odnieść, że ja jestem łasy na te FPS-y. Normalnie ja bym je żarł, gdyby były do jedzenia. Naprawdę. Powinny być. To jest moim zdaniem mus. Mamy już 2017 rok, zbliżamy się do 2020. Ja podliczę na to, że w tym roku zobaczymy. No kiedy to Scorpio ma wyjść w, właściwie tak z ciekawości? Skorpio też będzie miał no 30 FPS-ów, po prostu lepszą grafikę, i w czteryka. Ja, a tak. wiecie, że w ogóle to 4K w ogóle jakoś nie jestem tym zaciekawiony, zac yy, nie wiem, inspiruje jakoś to mocno, ale te FPS-y, ja bym... Bo ty nie jesteś typowy kowalski. No w sumie nie. <śmiech> no to kup sobie peceta, Nie, no. nie o to, nie, nie <śmiech> o to <śmiech> chodzi, że ja, nie wiem, może to już jest jakieś skrzywienie, a dla mnie trochę tak, yy, nie ta gra, jeżeli jest tych 30. Chyba się zepsułem w środku już, jakieś mam złudy. No tak, zepsułeś się ewidentnie. No. Nie, nie jesteś bo... konsolowcem A, to ja idę bo, bo mi to nie, na przykład absolutnie nie przeszkadza Kurczę, ale zacząłem to tak zauważyć, tak, tak. nie wiem dlaczego, może coś mam schronione, nie mam pojęcia Odyssey też to zauważałem, ale jakoś mi przeszło Także Nie, no na pewno, na pewno daje yy, przyjemność czekaj, a może grasz w jakąś grę, 60 fps ach Bo tak jest, jak się coś tak. Między grów 60 a między grów 30 no to jest różnica, nie? I to czuć może tak. A jak grasz od Wiesz, od miesiąca w grę tylko w 30 No to nie czuć tego hmm, w ogóle Dokładnie tak czy mhm. ja liczę na to, że to się zacznie, zacznie powolutku pojawiać Przy ten to są głównie to w 60 Z tego co wiem, tak? Na, na tych konsolach od nich Z tego co wiem Czy nie eee. bardzo <śmiech> <śmiech> Że się tak no, powiesz <śmiech> tak źle? Naprawdę? Nie, znaczy, <śmiech> to, to wszystko zależy od, od gry Pewnie bo bo w rozmowę, się o, Bo tam też cicho siedzisz, wiem. ty coś powiesz pewnie o tym Właśnie jeszcze raz nie, no bo bo... trochę przysnąłem. No bo tak myślałem właśnie. A, mówimy o tym bo... <grym> Nie Nie, tutaj... powiedział, że gry mm -hmm. Nintendo są głównie w 60. No bym powiedział, że raczej nie. Znaczy, te, które ja grałem, <grym> czyli Mario Karty, Redonki, Red Cold, Zelda, tak gdyby one działały tak naprawdę, myślę, że w 60. Jak gdyby tam żadnych spadków nie było. A, czyli mam trochę rację, bo tak, niektóry... nie odnotowałem. Tak. Okay. Także... Nie, nie wszystkie, mówię, też nie wszystko, bo, bo są gry, które, które działają. Nie, na przykład Splatoon działa niby w 60, ale niektóre mapy wiem, że działają nawet w 30, jeżeli coś wiesz, jest dużo ofertów. Nie, to nawet tam na Switchu podobno coś ma być właśnie niżej niż 60 klatek w niektórych tytułach. Tak, tak, tak. tak, tak, tak, tak, tak, tak, tutaj, tak. Przede wszystkim Zelda. No tak, to gdyby Nintendo troszkę się o, nie dostosowało tego jeszcze, tak moim zdaniem, troszeczkę. Jak gdyby ten standard sobie wyznaczyli, tak powinni się tego trzymać. A tutaj troszeczkę, nie, nie, nie. Znaczy, to pieniądze. chyba w dawnych czasach tak było, no nie? Że gry w ogóle działy chyba standardowo w tak wysokim FPS-ie, tylko to były proste tytuły, tak potem szczegółowość grafiki szła w górę. Nie no, na PC-tach nadal, na PC-tach nadal w 60 działają standardowo, nie, da się, nie nie ma lokanu 30, praktycznie w no, żadnego. Nie ma grze. nie ma. Powiem wam szczerze, że nie... Ja wiem, że można to w FPS tam dużo nie gadać tak naprawdę, ale no daje przyjemność, bo jak hmm, uruchomiłem Bajoszoka właśnie w 60. Znaczy zoblokowany, może to nie jest pełne 60, no to tak, no fajnie to wygląda. Naprawdę płynie się, troszeczkę jak w dumie tym nowym. Takie jest wrażenie. A... No, nowy dumie jest mhm. szybki, jest bardzo fajny. Tak. miara ten dum nowy. No ja, ja, ja powiem szczerze, oparłem się zakupowi, bo były, był na promocjach. Ale nie dlatego, że nie chciałem w tę grę zagrać, no, absolutnie. Właśnie, błąd. Nie, nie, ale chodzi o to, że chcę trochę nadrobić zaległości, temu backlog growy, bo ile można kupować nowe tytuły, potem niczego nie kończę. Ja chcę tego uniknąć. Po prostu. Dlatego teraz tak spiałem i próbuję tego rekora zakończyć. Idzie mi ciężko, bo twórcy postanowili, że chcą mnie wykończyć psychicznie na koniec gry. I ja im się nie dam. Było drobny Mike? <śmiech> nie, nie drobny Mike, sorry. Drobny -drop drop -drop -drop -drop Ben. <śmiech> to, to jak mówiłem, rozumiem od licora, tak to jak się Hubert zemocjonował, że aż coś wypadło mu z ręki. Tak, no także tutaj, znaczy o Recory znowu powiedzia powiedziałem, że powiem na pewno będzie w kolejnym odcinku na bank, bo teraz całe jest, przeszkadzało? E ile masz już godzin? Ile godzin już no, masz? No szczerze nie wiem, ale na pewno z 40 lekko licząc, lekko licząc muszę sprawdzić, bo dawno nie zaglądałem na ten licznik ale olikor będzie w kolejnym na bank Dobra. także no teraz był White Lance i chciałem koniecznie je zobaczyć, a tak jak mówiłem twórcy stwierdzili, że nie pozwolą mi tego zakończyć od tak, ale to będzie w kolejnym no i Japończycy nie. Dobra. To jak już wspomniałeś o, o tym, że chciałeś skończyć Wildlands'y. Znaczy zobaczyć, no? tak, bo to skończysz tu beta, no. To a chciałeś zobaczyć, ja z Hubertem żeśmy w ogóle to skończyli, tak definitywnie pojawił się napis, dziękujemy za udział no to w To się martwi o Tomka, i... wiesz? Bo on nie grał w tą grę, a dużo Emocji. Ale to możemy moją mu trochę. tam ty wiesz właśnie czy, co? Tam tak, widziałeś jak gdyby, no to, prezentację. widziałeś prezentację. Cały czas co nam się dzieje w internetach, tak? także jak gdyby kojarzy tytuł, natomiast no, z racji tego, że nie miałem czasu tak naprawdę kiedy tam tej konsoli włączyć i coś jak gdyby pogać, to jak gdyby nie nie, nie miałem okazji w to pokać, mhm. natomiast jak gdyby kojarzy tytuł, wiem jak gdyby jak to wygląda i czym to się dzieje. To teraz, jakby co, tam jest single player taki. Ale to dobrze to rozegrałeś. Ten Tomek powinien sprawdzić. Ale pewnie nie, nie zdążyć, zanim to pobierze 20 giga totem. To, to, trochę, to trochę potrwa nie. Dobra, ale jest sobie ta beta, wszyscy pociągnęli, znaczy wszyscy właśnie To ta trojeczka pociągnęła, na no, tym Xbox one i. No najpierw było czekaj, zacznijmy od podstaw. No, i, nie, i trochę nam się objęło. Nie, od podstaw, nie? Jak, jak z kluczami no, jakie trochę było zamieszanie, mocno. bo to jest też ciekawe. A, z kluczami to już w ogóle... Słuchajcie, z kluczami to było totalne zamieszanie. Bo beta jest zamknięta, tak? Beta Dokładnie. jest zamknięta. I, I trzeba było się na nią zapisać, dostać kluczy, wpisać kluczyk, wiecie. No, ale żeby w ogóle dostać kluczyk to był problem, bo się nadal okazało, że do niektórych ten klucze dotarły, a do niektórych w ogóle nie docierały, a do Dominika to też... Nie, nie dotarł ten klucz jazdę, w ogóle. No? Musiałem założyć zgłoszenie, a teraz powiem. No właśnie. No to... Było to tak, że akurat w moim przypadku ja się trochę wkurzyłem i zacząłem przeglądać stronę, tam do Striconową, się zapisałem, no i patrzę, a tam jest napisane, że wow, zostałeś wybrany do beta, ja mówię, no fajnie, że zostałem wybrany, to gdzie mój klucz do jasnej, ciasnej, nie? Gdzie ja ja co mój klucz i dawajcie. Tak, no to ja Piotrkowi piszę, poczekaj spokojnie, jest przecież pierwszy luty, beta się zatrzyma za dwa dni, no spokojnie, no dostaniesz klucz, a Piotrek, nie, muszę teraz. Nie, tak, dokładnie tak, więc w y, rzecznym, ładnym, ładnym czacie z panią z Episoftu chwilę pisałem, powiedziałem, że mam też taki, ani inny problem, jeżeli chodzi o, o waszą stronę, o, o UX i tak dalej, i tak dalej. Y, no to mnie pani przeniosła dwa poziomy wyżej, już mailowo, bezpośrednio z daną, y, z daną osobą. No i tam pisałem właśnie z jedną panią, która zajmowała się user experience i Powiedziała mi, że bardzo przeprasza, że to tak działa, wiedzą, że mają problemy z tym mailerem i w ogóle i bardzo nas przeprasza i 15 minut później dostałem klucz, nie? <grym> Więc było a, trochę zamieszanie. Ale ja a... nic nie robiłem i po prostu poczekałem na ten klucz i dostałem go. A Dominic w ogóle dwa dni na niego czekał taki ten i do niego w ogóle nie dotarł. A no, nie, dokładnie tak. I... Znaczy, mieli, mieli ewidentne problemy techniczne z tym, <śmiech> a z drugiej strony... Podejrzewam, że bym nie założył tego zgłoszenia i nie zapytał, to pewnie bym go nie dostał, bo w ogóle co ciekawe, jak... No tak. pewnie byś go nie dostał, tak jak Sebastian i Robert w ogóle kody na Xbox One gdzieś się pogubiły. Tak, tak. Dostali e, inne kody na ps 4 w ogóle nie wiadomo dlaczego, chociaż zgłoszali się na, na Xbox One, więc było trochę jazd i... No, modliśmy ich tam podopraszać, wtedy modli dojść. I znaczy, podejrzewam, o, że to powinno być rozwiązane w taki sposób, że lokujesz się na stronę, jest, jesteś w becie i jest klucz, a nie, że musisz go dostać mailem. To jest mm -hmm, prosta rzecz mm -hmm. przecież, nie? Tak, tak technicznie tak, tak, tak, tak, jakoś tak dziwnie to było, było zrobione. Poza tym e, osoba bardzo miła z supportu powiedziała mi, że bardzo proszę, znalazłem, e, e, znalazłem pana klucz. Czyli znaczy, że coś było nie tak, no. Chyba, że to słowo Nie, wszystko... tak, ewidentnie chyba mailer, tak. bo, bo nawet z panią tam właśnie z Ubisoftu to wiedzieli, że, że coś z mailerem jest nie tak, nie? Więc. No tak czy siak było trochę zamieszania, ale jak już się udało, to żeśmy zrobili preload, każdy genialnie poczekał te 20 giga pościągnął. I to następny fikołek, bo jak się odpaliło, odręb przed początkiem bety to zamiast pokazywać ładnego strina z tym, że beta się dopiero zacznie, albo że nie możesz w ogóle uruchomić teraz bety, bo się zacznie później, to się pojawia screen, w którym dziękujemy za udział w becie. No, nie? Beta pełną betą, powiedzmy. Tak, jeszcze się nie zaczęła, już się skończyła, wiecie. Takie wink-wink, co ciekawe, jest to wrzucone na forum jako non issue, nie? W, w, tam w, w spisach. No ale jak już się tak stricte zaczęła, no to odpaliliśmy, zrobiliśmy postacie i zaczęliśmy grać. Dominic zaczął grać dzisiaj, No, no niestety, zaczęliśmy niestety, grać w piątek. Bardzo późno, ale chyba do beta mamy zapis. No tak, my mamy zapis z naszej rozgrywki y jeszcze chwilę o mnie na komputerze. Zostanie o, to, to tak będzie mógł zobaczyć. przerobione i wrzucane na YouTube, więc będziecie mogli zobaczyć, jak graliśmy. Ale wiesz co, Piotrek, tak zanim bo tak więc próbuję Tomka trochę zaktywizować, nie zapominaj, on tam jest, nie o Tomku. Tak, ty śledzisz tego, ciekawe. czy w ogóle, bo tak, nie grałeś, to już wiemy, ale czy jesteś tak. jakoś za, zaciekawiony, nie wiem, chcesz to kupić, czy masz jakieś plany, nie wiem, jakoś... I są moja lista, jak gdyby, rzeczy, które <laughs> chcę kupić, jest naprawdę duża, a jeszcze większa, jest ta, które rozgrzebałem i nie skończyłem. Ty także, masz tak, podobnie jak tutaj... ja. A znaczy Ja nie kupuję Każdy. przede wszystkim nowy gier na premierę. To jak gdyby wolę poczekać pół roku, czy tam roki sobie na jakiejś promocji to, to wyrwać za stówkę, czy nawet za, za mniej niż, gdyby, dawaj 250 zł za nowy tytuł. Także gdybym jedynym tytułem, który kupiłem tak naprawdę sobie przypominam Tom Raider, tak? Na, na Xbox One. Ten nowy, tak? Gdyby znaczy, tutaj kupiłem ja się zgadzam premierę. z tą filozofią, yy, ale... Jeśli chodzi o gry multiplayerowe, to jednak bym był za kupowaniem gier na premierę. No, tego, w sensie, ja wiesz, tego, no, no właśnie, gier. to już się rozwiązało, już ustaliliśmy, no że tam no, to jest no. single player. No to rozwiązuje cały problem. Wiesz, bo jak jest premiera, no to jakoś tak łatwiej wszystkich zmobilizować, żeby kupili grę w jednym momencie. A to wiadomo, to jest wtedy w internetach, wszystkich jak gdyby, łatwiej ludzi do gry znaleźć. Ale jak gdyby doby tytuły mm -hmm. też się bronią jak gdyby nawet po tym czasie roku też tam można osoby do gry tak, znaleźć. Także jak tam jakieś nowe są pucharki czy osiągnięcia do, do Zdobycia, bo jak gdyby jestem łowcą, także tutaj też można wbić, tak, jakieś tam. Tomek, tutaj zauważyłeś to słuszną rzecz, że tak naprawdę to no, też ta próba czasu pokazuje, czy ten tytuł jest da warty dalej uwagi, no nie? Tak naprawdę. Tak jak tutaj wyszło z Rainbow Sixem, że my bardzo późno się tym zainteresowaliśmy. No, <śmiech> głównie ta, yy, no, ten darmowy weekend uważam za mega fajną inicjatywę. Ja chcę, żeby było więcej takich rzeczy, przecież był Overwatch, był inny. jest fajnie. Tak, i to, cały weekend to jest na tyle dużo, się. bo na przykład tak nawiążę szybko do Recora jeszcze, bo do Recora było demo, które trwało 30 minut. Totalnie w ogóle nietrafiony pomysł. Tam no, nic się nie dało zobaczyć w sumie z tej gry, bo loadingi, bo ten, ten czas leciał non-stop, tak? czyli loadingi były dosyć długie, bo są w tej grze długie loadingi, tak naprawdę to czy znaczy beta, ten temat w ogóle nic nie dawało. W ogóle absolutnie bez sensu. A taki darmowy weekend, to jesteś w stanie nawet myślę, że skończyć grę niektórą, jak się dobrze zaprzesz. Ale z tego, co widziałem, to głównie multiplayerowe gry, tak? są na takich otwartych, darmowych weekendach uruchamiane z tego, co widziałem, tak, raczej raczej raczej nie uruchamia się tytułów, które no, można skończyć w trakcie tego weekendu. No, tak mi się wydaje, jak uważacie? Eee, nie, no, znam osoby, które są takie szalone, że czekają na te darmowe weekendy i kończą, no, ale, ogóle spędzają ale, nad nimi chore godziny, tak, myślisz, wiecie. Ale co było? A so, kojarzy so Ci też takie. jakiś taki tytuł, który, dało, który miał jakąś fabułę i dało się go skończyć w weekend? E, Sunset Overdrive może? Oj, to bardzo się uprzeć. Pod... No naprawdę, ja tego nie, ja nie ukończyłem. <grym> no wiem, no bardzo. cały weekend, nie? Znaczy może nie Od cały, a też w Fonzach, 6 też był tam w, o darmowy weekend. A wiesz, że wiedziałem? proszę. No był, By, był, był. był. No to. Bo, pobie, no bo pobierałem akurat i, i zostało mi chyba tam dwie godziny do końca. <laughs> Super. Także nie zdążyłem za dużo pogać, ale jak gdyby namówiło mnie to, żeby kupić pełną wersję, także mhm. udało im się. A, czyli, czyli tak podsumowując to, co powiedziałeś, to w sumie to nie niespecjalnie chcesz teraz kupować, bo nie kupujesz na premierę, to jest jedna rzecz, ale ogólnie no jest, ładnie, Ale interesujesz tak, ten, typ gry jest ciekawy, to ten typ gry w ogóle? Ten Tak, jak najbardziej. miały ja kam wszystko o pożyczkach sportowych, czyli jak gdyby na piłki nożnej koszykówki, tak naprawdę jak we, we wszystkie tytuły. Mówię, no gdyby to nie była gra sportowa, no chyba, że to jest tak gdyby Mario jakiś asportowy, tak? Ale tak gdyby powstałe gry, wolę gdzieś tam sobie pokopać piłkę na podwórku niż siedzieć, przed konsolą, bo to jest bez sensu. Mm -hmm. No szczególnie, że no, no, wiesz, gry, typu FIFA, no dla mnie tam nie ma żadnych zmian, jeśli chodzi o, o tę edycję coroczną, nie wiem, może się nie znam, ale jest, jak gdyby, no, FIFA jest są zasady takie, jakie są w nożne, nożnej, no nie, nie za dużo można zmienić. Tam typy kariery i tak dalej, to jest jako dodatek. I tak no chyba, że nie mógł robić ren, fatality na tym, na bramkarzu to byłoby coś nowego. White y to akurat jest taka typowa gra kooperacyjna, więc ja nie wiem, czy ci właśnie. się podoba gra samemu. W ogóle gra samemu w White Lance. Y gra kooperacyjna jest... jak najbardziej jest ok. Gdybym tutaj mówił o takim multiplayer, że jak gdyby cię wpuszczają na jakąś mapę i grać z innymi no jak to, to, chyba... braci, to jak, chyba jak najbardziej. Jest szansa na dół. Rezydentem przechodziłem, gdyby <laughs> wszystkie inne pozostałe takiego, a tego typu gry, ale jak gdyby tutaj taki pełnoprawny. Wiesz, no, to, to też trzeba mieć osoby do grania, nie? No a jak to? Ja właśnie, jestem jej właśnie, i Ty, chyba. Tak jesteś, to już do wide powoje ekipa się tworzy. No, no i tak, proszę, tak. da się, da się. <laughs> Dobrze, to Piotrek to tam, kontynuuj, no proszę. Dobra. To już, stary tak ci no, no właśnie i się teraz zastanówmy dokładnie, bo jest taka rzecz, że trochę nam się koncepcje rozjechały, w sensie opinie na temat tej gry. I tak totalnie, znaczy zna kiedyś wam już mówiłem, że ja, ja to jestem bardzo sceptyczny, że tak bardzo sceptyczny na temat e, tego tytułu, i troszkę moje przewidywania się potwierdzają. Od, od początku, jak ja tylko uruchomiłem, coś, coś coś, było nie tak, czegoś mi tutaj albo brakuje, albo ten, nie mogę powiedzieć, że ta gra jest zła, bo, bo działa, <śmiech> ale mam ma masę, ma masę rzeczy, które mi po prostu nie pasują. A, a dobrze, no dobrze, po powiedz jest coś dobrego. Co, nie? Może tak. Co jest dobrego? Powiem że, że wygląda ładnie. Tak, że działa. Już <laughs> nie, wiesz co? Dyra wygląda przede wszystkim ładnie. Jak, jak na tytuł taki z y, roku 2017. To wygląda naprawdę ok. The Division wygląda ładniej, ale jest po prostu mniejsze, więc to też trzeba brać to pod uwagę. Tutaj jest otwarty świat, więc masa, masa rzeczy. Poza tym jest to beta, więc modele podmienić to jest żaden problem, nie? W niektórych miejscach. To, co w tej chwili pokazują, jest super. Widoki, wow. Muzyka i, i, i całe w ogóle udźwiękowienie tych, tych broni strzelania to też naprawdę fajnie. Film strzelania jest całkiem fajnie zrobiony. No to jest takie rozwinięcie roboty. Division w sumie, tak, tak naprawdę. Wszystko, tak, tak, tak, tak. A no i kreator postaci jest jakby poprawiony z The Division, w sensie... Oj, w The Kreator, The Kreator w postaci jest super. Jest absolutnie fantastyczny, jest rozbudowany, jest wielki, jest masę ubrań, masę wzorów do ubrań. No, no, jest całkowicie coś innego. Tak, tak, tak. Znaczy, mówię, jest... Cię tak śmieję z, z tego kreatora postaci w The Division, bo on był tak beznadziejnie słaby. W sensie fajnie, fajne były animacje, że tam przeglądasz się w tym lustrze i w ogóle, ale... Strasznie mało opcji tam było. Ta, ta, tutaj tego jest multo i to jest fajne. E, co jeszcze? Właściwie chyba tyle będę miał do, dobrego No co ty? A ten. Jak? Ja. No, nie wiem, mogę. Piotrek. No, no serio. Co? Cała reszta to jest dla mnie. To ja nie kupuję w takim razie. Poczekaj, poczekaj, się ja zacznę mówić, bo ten Piotrek tutaj naprawdę płacz. No się właśnie, Tutaj. Nie no zacznijmy od tego. Piotrek nie kapuje koncepcji tej gry. Całkowicie. Więcej kluczy nie dostanie do bety. Nie, nie, nie. Chodzi o to. Czekajcie, nie, bo trzeba jedną rzecz uporządkować. Piotrek mówi z perspektywy osoby, na pewno takiej, która tą grą nie była od początku jakby mówiąc brzydko zajarana. Tak? Piotrek, potwierdzasz to. Tak, ja nie byłem totalnie to ci... Tak. Ja jestem osobą mocno sceptyczną. Bierzcie to pod uwagę. Ale nie ogólnie, tylko do nie, tej gry. Czy ja ogólnie jestem... jesteś sceptyczny? Bo to ważne, nie? żebyśmy wiedzieli... Aha, ja nie, Ogólnie do, ogólnie do tej, tej gry, gry. Mm -hmm. od początku do końca, jak tylko ją mi pokazali, mówiłem, że coś mi nie pasuje. I czułem, że będzie mi coś nie pasowało. Tak jak słuchałem Sebastiana i Roberta, bo mam przecież tam naszą tą grupę, to oni tam mówili: że to będzie takie fajne. I już Dominik to w ogóle był: Ła, to jest to, co ja bym no brakowało takiej gry na konsolach. A, ja no. a ja mówię: nie. W sensie widzę tutaj ta tyle rzeczy, które może nie wyjść. I nadal widzę, jak dużo rzeczy tutaj nie wyszło. Więc. A co, taki... ale czekaj. To, no dobra, bo nie wiem, czy jak chcemy to prowadzić. Znaczy, ja tutaj mam taką propozycję, żebyście może opisali, na czym ta gra właśnie, polega. Bo nie bardzo słuchają, to mogą po, właśnie, bardzo dobrze to Właśnie ważne. Dobra, na czym ta gra polega? Słuchajcie, macie misję. Yy, a inaczej, może jeszcze od początku. Każda z postaci, która, którą sobie tutaj tworzycie, jest częścią całej takiej organizacji, która się nazywa Ghosts i duchy amerykańskie będą tutaj, wyjeżdżają do Boliwii, muszą skasować cały kartel narkotykowy. No taka ekipa specjalna, no, taki specjalny zespół. Tak, dokładnie. Specjalna ekipa do specjalnych zadań. No i trzeba wykonywać misji w Boliwii bezpośrednio. No i zostajemy właśnie tam wysłani. Na samym początku... Mamy do skasowania dwie postacie, jeżeli dobrze widziałem, które są jedną z ma małej części w ogóle całej szajki. No, ale żeby do niej dotrzeć, to trzeba jakby najpierw sobie powykonywać inne, mniejsze misje. No dobra, ale mechaniki gry może. W sensie jesteśmy we czterech w wielkim, otwartym świecie yy, i to jest taki, taki sandbox. Yy wybieramy misję Nie i... taki sandbox, tylko to jest sandbox. No tak, no to jest sandbox. Wybieramy misję i no musimy tam najpierw dotrzeć, potem musimy się zgrać jak y, rozwiązać tą misję, y, kto ma, wiesz, kto ma wyjść pierwszy, może kto ma strzelić pierwszy, może jak zrobić tą misję, w sensie wjechać tam na Diana, albo nie. E, albo można no a propos Diana, bo tak skarżą się... z Dianą, bo na Jana, Diana właśnie zapomnieliśmy powiedzieć znowu, że Diany nie ma. A to już panie słuchacze no zauważyli. Tak biednie, no. Ale to wiadomo, że Diany nie ma, bo, bo słuchać. Nie? Na Jana, Diana, tak mi się skarżyło. Diana pozdrowałem po, wróć do nas. No i Tutaj jest to, czego Piotrek nie rozumie w tej grze. W sensie ta gra pozwala wjechać na Jana, ale ty nie musisz tego robić, Piotrek. Możesz sobie ustalić z, czteroma, z trzema innymi kumplami, że wchodzicie po cichu, jeden po drugim, zdejmujecie gości albo jeden jest snajperem, drugi gdzieś wjeżdża od drugiej strony, no. trzeci ich zachodzi i tak dalej. I to jest właśnie klucz tej gry, żeby tak zrobić, no, fajnie, i żeby się... za to nie premiuje. Oczywiście, że nie. Po co? S bo właśnie powinna, jakby brakuje mi tej marchewki cudzysłowiowej, która by mnie ty... ciągnęła, że mam drać przez trzy godziny, siedząc w krzakach, a nie wjeżdżać na Jana w pięć minut. No właśnie, tutaj jest problem taki, że jak ty wjeżdżałeś na Jana, to od razu ginąłeś tam w środku, bo wszyscy nas wykrywali i wszyscy ginęliśmy. A potem się denerwowałeś, że minutę trzeba czekać. No ale te ludzie będą w to grać. Ale ja nie jestem ludzie, mówię? tylko ja jestem ja no. i Dominik ja cię i ty, no. Jaki jest problem tej gry, bo jakby, jakby nie dali takiej możliwości, tylko od początku zrobili to tak, jak jest robione, nie wiem, w każdym innym snajperze, że idź po cichu. Ale, oczy... Ale można tak pasio. robić, tylko pytanie jest teraz po co? No po co gra ci na to pozwala. No to jak ci pozwala, to możesz tak robić. Dobrze. Ale nie musisz. My z B Dominikiem możemy się Zanim, świetnie bawić tak, skradając. Tak, ja tak to, ja przerwać ja nie, to ten, ten tok rozmowania, bo tak, ogólnie zaczęliśmy się już powoli kłócić, a ja chciałem, że to, o tym później troszeczkę dokłócić. było. Po Ale poczekaj, nie, nie, bo że było ważne. Bo <laughs> faktycznie, jak ktoś pierwszy, z tym słyszy, to jest jednak, y, to jest bardzo, bardzo ta gra przypomina GTA. Y, jeżeli chodzi o założenia, tak, to jest sandbox klasy GTA, a może nawet większy tylko, że raczej bez tych pobocznych aktywności. Y, Pamiętaj, mapa jest... Ogromna, to, jeżeli, potworna. Ktoś w beta, jeżeli ktoś grał w beta, a wiem, że parę osób na pewno, które nas słuchają, grało, to to, co widzieliście, ten jeden obszar, który jest, to teraz pomnoście sobie to wszystko razy 21, bo tyle takich obszarów będziecie mieć. Tak, i każdy jest... Każdy ma inny poziom trudności, każdy ma inne misję. i nie zabawa polega na do końca tym... Misje, ale ty próbujesz tak sobie wmówić? Bo nie wiemy jeszcze nic. No tak, nie no. Spokojnie, nie jest tak w I zabawa polega na tym, żeby po prostu chodzić od misji do misji i od misji połącznej do misji połącznej i robić się, dobrze bawić we czwórkę, no. Znaczy myślę, że, no dobra, to tak, tylko chciałem, żeby się ustalili, bo faktycznie ktoś po raz pierwszy od tego słucha, jak nie interesujesz się tematem a GTA no to chyba ciężko znaleźć człowieka który nie słyszał gracza ogólnie chyba no człowieka pewnie teraz. No tak, ale to mówimy o GTA online Tak tak tak dokładnie nie, nie, o tym no, tym faktycznie ważna, 5, to faktycznie to przypomina tylko że bez no, nie ma tyle aktywności nie ma takich różnorodnych aktywności w GTA gdzie tam masz te inne Chcesz na online nie wiem czy można grać w golfa? Nie ma golfa 2 na 10 Nie no w golf w takich że no to Dobra, to już to tylko tak chciałem na początek, nie, nie. bo żeby trochę obniżyć temperaturę. Dali by mi minigierkę ze strzelaniem do kurczaków byłbym zadowolony. Ale no. po co? To nie o to chodzi. Krzyk. Chociaż, kurcz, no, chociaż to kurczaki bok, z fajnie bo. giną. Czy widzisz, bo... Ale można się pościgać, można się... Nie wiem, można sobie zlecić z samolotu na spadochronie. No, no można robić no, wiele są rzeczy. Są takie no, ale mniejsze aktywności, mówię... tylko trzeba sobie je wymyślić. No to, oni ci no, to nie ja wolę, to palcem, ja wolę tak. Just Cross. No okej. Okay. Ale ja ci tylko mówię, co możesz robić. Tam, tam też możesz to, to wszystko jest... robić właśnie... i tam jest wszystko. i ja, Tak, ja tylko że to, ta gra nie na tym polega właśnie, żeby się ścigać i żeby sobie skakać ze spadochronu. To jest y, shooter, no. Tak, to jest... Masz wykonywać no, misję. Tak, się wczuć. O, to, to jest Powinione taki shooter, że wielu rzeczy w ogóle na przykład są gąbki, których ja nie kumam nadal. Dlaczego nie, nie, nie ma gąbki? gąbki nie, no to tego. są po prostu są pancerzeni goście, tak. No ale to jest uzasadnione. Właśnie, są nie... pancerzeni goście, to nie są rzeczy, które... I to i niestety nie tylko tu są domki, ale także to jest chyba jakiś taki wymysł Yubi, bo w Rainbow City też są domki. No nie, ale i, czekaj, czekaj, czekaj. Same tryb... fakty. No generalnie nawet, tutaj Tomek może też się włączy, że można sobie wyobrazić, że jak idzie typ, który ma na sobie ciężką kamizerkę, i dodatkowo jakoś tarczy, no to wytrzyma są goście, więcej. W, są goście w dresach, które mówili, walisz w brzuch trzy, dwa magazynki. Ale nie, czekaj, a teraz mówimy o jakiej grze? No nie, no ci w dresach od mówimy o cały czas, bo nie. trochę o to tutaj jak division, w sumie. Przez moment. Tutaj goście padają normalnie, tak? Czyli strzelasz do, do typka. No właśnie, to tak, nie wiem. to ja Goście padają ja totalnie, totalnie co innego. padamy normalnie, no. Ja zauważyłem totalnie co innego więc... Ci Fioletowi rzeczywiście są mocniejsi Ale tylko dlatego, że mają na sobie trzy kamizelki To to zborne. jest to innego, no. ja, ja patrzę po tych zwykłych A ja, to, to coś tu się nie zgadza To musimy po podcaście usiąść i to sprawdzić Bo tutaj No nie no, dwa strzały tak, z puszczasz i do widzenia, nie ma gościa i... Tak. No to mówię, ja, ja zauważyłem totalnie co innego no. Strzelam i w brzuch I ten Goście nie ginie, więc Oj, coś tutaj kombinujesz My to sprawdzimy będzie nie, errata. serio mówię <laughs> tak, tak, teraz... Ktoś na koda grał. Słucham, słucham? Powiedz jeszcze raz Ktoś na koda grał pewnie A, i DDQD, i DKFA Było ograne najwyraźniej Dokładnie. <laughs> Wersja na najwyraźniej Wiecznie żywe kody A, właśnie w tej chwili powiedzieliśmy kota To nie jest kot na żadną grę, żeby tu słuchacze nie pomyśleli Że wpiszą gdzieś tam w Steamie i wyskoczy jakaś kra. <laughs> nie no, żart oczywiście Ludzie wiedzą o co chodzi nie, a... Wiedzą tak, bo Piotr, no tak. tak czy się, no mi uporządkujmy. mi, mi osobiście, Dra, się na, na, na, na tyle nie podoba, że nie dość, że ja nie, nie kupię na premierę, to mam dość. Inaczej, będę obserwował ty tytuł. I tytuł będę odrywał jeszcze przy otwartej becie, bo taka na pewno będzie. Jak była zamknięta, I, to I, i to dobrze, otwarte, niech będzie jeszcze. Ja się Na pewno będzie, tak jak było ze Step. Ale Przecież. for honor jeszcze będzie za tydzień. Super. Więc. Super, super, super. super też, też chętnie. Jubi ma jakiś w ogóle teraz sezon beta fest. Bet na wszystko, fest. Nie? Te, dokładnie. Ale to dobrze. Chyba, nie, nie, nie. chyba tego nie będziesz krytykował. Bety są super. Nie, nie, nie. nie. Tego, no, to nowoczesna dema, no, tak sprawa, bo można przetestować jadro wcześniej. Na przykład, ja bardzo chciałem, żeby ta beta przekonała mnie do tego, że to będzie dra dla mnie i tego nie zrobiła. Więc no właśnie. No ale kurde, no bo nie spełniałeś założeń tej gry. robisz coś całkowicie innego. Nie, ona innego. nie spełniała tego, czego ja o niej oczekiwałem. No to, oczekiwałem bo, bo, no to dobra, to trudno powiedzieć tak w żołnierskich słowach, w słowach Ghosta, Co ci, czego oczekiwałeś od tej gry? Że będziecie prowadzić za rączkę? Czego no, oczekiwałem? No. Nie, oczekiwałem, że będą to misje, które będę mógł sobie spokojnie wykonywać, tak naprawdę na spokojnie i nie będzie też takiego typowego grindu, gdzie będę miał... E, Jeden główny, fabularny quest, ale żeby móc go wykonać, muszę wykonać pięć misji pobocznych, które są rozwalone po całej mapie. No, no, no jest ok. to po prostu strasznie wkurzające. No dobra, to ja spróbuję kontrargument mm. na to. Te misje poboczne mają sens. Bo to jest na przykład. Nie mają żadnego poza tym, że Ale to jest nie, poczekaj, bo widzisz, już próbujesz negatyw wyciągnąć. Dla mnie to, że babka, bo akurat gram kobitą, żeby było jasne, nie? Kobieta, wiadomo, to, Tomb Raider i tak dalej. Dramy Babą 2 tak, tak, na tak. 10. Y o, na następny, kurde. Nie, nie, nie, to jest żart. oczywiście. No, tam no, no, ja to to nie, nie. nie, Chodzi o to, że jak widzę, że kobitka Zdoby robię zdjęcia jakichś materiałów, to ma sens, tak? To jest fabularnie uzasadnione. Ja wiem, że jak, te, jak to będziemy robić pewnie setny raz, czy mam nadzieję, że nie będziemy tego robić sto razy, ale być może. Na razie jest... Będziesz robił, bo będziesz miał 21 obszarów, a to jest Ubisoft. Ale może, no tak, ale może zdążę się nacieszyć tym na tyle i jakby wypali mi się chęć grania i siądę do innego tytułu i nie będę płakał. Na razie to jak babka widzę, że robi tą komórką, tą zdjęcie tych materiałów, i na tej podstawie jest jakiś, to jest wywiad swego rodzaju. I na tej podstawie wiemy coś więcej o naszym przeciwniku. Idziemy tam na, dowiadujemy się na przykład, że ktoś jest gdzieś przetrzymywany, że go odbić. No bo jak inaczej? To co, jest tajemnicze oko, które patrzy na cały świat i mówi, tutaj za 15 minut będzie zakładnik do odbicia. No to chodziło, w ogóle nie mówimy w ogóle to, o ważnych wiesz, rzeczach to tutaj. Różnica, to jest w ogóle próbujesz dopisywać, a że... A to jest fajne. Wow, to Mi się to podoba, taki, że widzę, inne. że babka robi fotkę. A równie dobrze te misje poboczne mogły być totalnie oddzielnie i dać wątek fabularny do robienia samemu, w sensie tak ciągłością, że rozwalasz ten kartel, a nie... Ale że jest ta ciągłość. Jakby sztuczne, bo to jest... Ale to jest takie sztuczne przedłużanie gry za pomocą znaczy, misji pobocznych, które musisz wywanać. Okej, okej. Wchodzę ci w słowo. I jakby... Y robienie tych misji cały czas w sensie, a, tak jak teraz. Na początku podrałeś tą godzinę dwie, fajnie, wszystko super. A ja z Hubertem i, i chłopatami podraliśmy pięć godzin i, i już przy trzeciej godzinie to ja już, po dwóch godzinach skończyliśmy beta, a później to, to, to lataliśmy od lataliśmy. A wiesz dlaczego? Pokończyć. Nie powinniśmy tak latać, po cholery la, tak lataliśmy. To w ogóle, bo my zbieraliśmy te cholerne znajczki, a one są do, to, to, to, totalnie a, do właśnie, niczego to niepotrzebne. Znajdź, to jest następna rzecz, która jest... Ale Piotrek, można ją ominąć po i... prostu. To super, Znajdź Znajdźki tylko... ci nic nie dają. Okej, okay, ja to wszystko rozumiem, że znajdzieć nie muszę szukać. Tyle tylko, że muszę wykonywać misje poboczne, które dają mi surowce. A surowce są, dają ci możliwość kupowania nowych perków. I to się będzie tak Tręciło w niespończoność. Ja, ja dziękuję za coś takiego. Mam od tego Destiny, mam jeszcze The Division, które jest no, nie do końca podobne, bo, bo te perki w, nie ma perków i tak dalej. No tak, ale Wildlands jednak Więc... i The Division to są troszeczkę różne gry, jednak w swoich założeniach, tak? No tak, ale. To jest korytarzowo, no, tu tak masz świat, tam masz gąbki, tu nie ma gąbek. Gąbki to są wyjątkiem moim zdaniem. Absolutnie. Ja, ja, ja wreszcie ja mam przyjemność wzią, do strzelania, bo strzelam do, do drania, który tam gdzieś wystaje, oznaczam go, ustawiamy z Hubertem, który bierze którego, oni podają, tak? Nie ma tak, że jakoś, nie wiem, musisz próć w typa, bo ma na sobie sześć warstw bluzy tam o dużej gęstości, tak? Nie ma tego na szczęście. Mnie to strasznie irytowało, gdy wierzyłem, że raperzy ci atakują, strzelają tak, wiadomo, po gangstersku z przekrzywionym rewolwerem czy tam pistoletem. I ty w niego prójesz. Jakoś tego nie negowaliśmy, a teraz negujemy to, że są mini gąbki w grze, bo są opancerzeni goście. Poza tym, jedna rzecz podstawowa. Ta gra to jest jeszcze beta. Ja na pewno tą grę kupię i teraz w ogóle Wielpisać przez was kupię tą grę, żeby mu o niej powiedzieć w pełni, bo moim zdaniem zada zadaje mnie troszeczkę okay, taki super. ból. Znaczy, trochę ją krzywdzimy, bo wyciągamy wnioski na podstawie niepełnych danych. Ja będę mógł zaprzeczyć lub potwierdzić. Tak, on no, tak, no. ja mówi o tym, że moment. nie było co robić w tej grze po dwóch godzinach, bo się skończyła okay. beta. No nie było co robić, bo nie było bo czekaj, treści, bo, tam bo to było sześć misji tylko, takich nie. głównych, tak? Dobrze mówię? Tak, tak, tak. tak. Ja, ja, ja nie twierdzę, że to jest jakby wina tego, że to będzie koniec gry i tak dalej. Nie chcę, żebyście tego tak oznaczali. Ja patrzę z perspektywy osoby, która w gry lubi odrała tysiące i dokładnie odrała też i bet tysiące, które która były. No dziesiątki, jeżeli już, no, e, robi. kilkanaście było. No. I Ubisoft, to co widzieliście e, w becie, to tak było w The Division, że dostaliśmy ten mały strawek Nowego Jorku, podrajcie sobie w nim i całą resztę będziecie mieli w tym. No i co, od sprawka do całej wersji coś się zmieniło, w sensie różnorakie misje i tak dalej. Nie, ciągle robiliśmy to samo. No i... nadal myślę, że te obszary, które są tam zaznaczone, że są na wyższym poziomie one będą e, no, po prostu większe, więcej przeciwników będzie, będą większe, będzie można ja tego, na, ja na wielu według, polach się wykazać to iś, taktycznie to, to nie będzie to samo no. jakby to będzie dokładnie to samo teraz ja bym się skupił na tym co obecnie mogliśmy zagrać, bo naprawdę nie wiemy wszystkiego, być może nic się nie zmieni może zmieni się dużo Oceniajmy to, co obecnie widzieliśmy, tak? Tak naprawdę, ja, znaczy, czekaj, mogę powiedzieć moje wrażenia, bo ja mało bardzo grałem, niestety w piątek nie miałem okazji, w sobotę też tak troszeczkę rano i dopiero, nie, w sobotę to bardzo mało tak widziałem, dopiero dzisiaj tak naprawdę usiadłem i, i troszeczkę dłużej zobaczyłem, specjalnie chciałem troszeczkę dłużej pograć i odmówiłem grania w Siege'a, chociaż też jestem zaciekawiony. Bardzo poważnie myślę, że to, co teraz zakupię. Już, już w zasadzie prawie mam palet na przycisku kup, ale ta gra mnie w ogóle nie zawiodła. To co widzę, jeżeli... Teraz tak, bo to najważniejsza rzecz. Jeżeli gra się z osobami, które chcą się poczuć tymi duchami, czyli chcą tak naprawdę czerpać przyjemność z likwidacji w stylu ducha, a nie na Jana, bo... Nie, nikt mi nie mówi, że ekipy specjalne wparowują samolotem, lądując w centrum bazy wroga. No sorry. Takie rzeczy się nie wydarzają. I ta gra oczywiście pozwala na to, bo to jest tylko gra. Trzeba o tym że To jest dalej tylko gra i on ma sprawę przyjemność. I jeżeli wylądujesz tym bierz, nieszczęsnym śmigłowcem kawałeczek od nich, podchodzisz sobie ławą spokojnie, oznaczamy sobie cele, to jest fajne. To jest kwestia, moim zdaniem, wyłącznie stylu gry. Oczywiście, na ile to starczy, ile będzie to na ile ta gra staczy na tyle, żeby nie, nie, nie, nie przyszło znudzenie, bo no, brzmicie trochę tak, jakby ta gra znaczy Piotrek przynajmniej, że jakby totalne znudzenie naszło, tak? Po kilku godzinach gry. No właśnie nie, mi się mega podobało to, że mogłem sobie pojeździć z ekipą, nie, I no porobić was ten, te misje, te żółte i zielone. Tak, poza tym. Mm -hmm. I po prostu, wiesz, podjeżdżaliśmy do misji, już nawet nie chodzi o te znajdźki cholerne, których nie, nie musieliśmy zbierać. Podjeżdżaliśmy do zielonej misji, wybijaliśmy wszystkich, kradliśmy samolot i do bazy. I no, ja nie za no bardzo, bardzo rozumiem. po co? No jak... Jakby, ktoś mi powie, ja, ja mam jedno, jedno, jedną rzecz. Ktoś mi powie taką główną rzecz, taką główną marchewkę tej gry, Po co ja mam w to grać? W no, a, a po co grać w The Division? A po, po co, żeby mieć lepsze graty. Znaczy, no... Przy, no że ja przyznaję... i lepiej, i lepiej wejść do deadzone, do, do czy, czy na najazd. No i ja, ja bym grał główny... w Ajlancy dlatego, żeby sobie pograć, no, żeby... to, to no, jest Kooperacyjnie to, to pograć. Podrać, żeby podrać to ja mogę sobie podrać w Mario. Kooperacyjnie to, to... mówię, no przecież... No tak, no Hubert. No, nie za bardzo rozumiem twój tok rozmawiania, że ty musisz tak, mieć to... coś za, za, za tą misję, no. Oprócz tego, że... marchewka dla dracza musi być. Tat, A czyli sam fan też, z tego, że ukradniesz uwaga, samolot gra w Blade z, Bound. Gdy, z kumplami, no to nie, nie może było, być, tak? Gdyby nie było w Bladeboundzie y, dodatkowych rzeczy takich jak miecze, ubrania i tak dalej, on by w to nie grał, hmm. bo nie miałby chęci zdobywania tych dratów, ciągłego wchodzenia do gry, bo nie miałby Zynia, po co. Ja w tej chwili co. głównie gram dla rywalizacji na arenie. I, I wcześniej, zanim, zanim osiągnąłem taki poziom, że mogłem w to grać na arenie, żeby cokolwiek tam y, móc osiągnąć, to grałem dla fabuły. Grałem dla y, dosyć fajnej fabuły, która tam stopniowo jest odkrywana. Jak już sam odkryłem, to troszeczkę mi chęć do gry przepadła. Także ja głównie grałem dla fabuły. Dobra. To, ale grałeś dla fabuły. Żeby wejść na arenę, musisz mieć lepszy znaczy, nie, zawsze możesz grać, zawsze, no Więc nie? Nie, nie, że graty. chodzi o lokatę, wchodzisz, no wchodzisz, nie. Wchodzisz, wchodzisz, wchodzisz na arenę, to z, ja, zaczyna się rywalizacja. I ciągle masz jakby tą chęć, ciągle ci W Wydlancach podłączasz czterech znajomych i po prostu idziecie na tak. misję. I to jest mega no, ciekawe. O to chodzi. No to właśnie nie, sam bo ja ja sam nie sposób tego. przejścia gry jest sami sobie ciekawy. To jest takie dranie dla grania. Ale to o, przecież nie po to gramy. No, Tomek, włącz się, dram... powiedz coś, kuratuj tę dyskusję. Tomek, dlaczego ty grasz? No właśnie chyba dla grania. No, tam przyjemności tam. dla Tak, fanów, no właśnie o to chodzi. Jeżeli, I dla mnie samo to, że, w, że wcielasz się, w ogóle właściwie co gry nam dają? Dają nam możliwość, w ogóle zaczynamy mówić ogólnie o grach, to jest szokujące, zaczynają, y, tak dają nam możliwość zrobienia czegoś, czego nie możemy zrobić w życiu codziennym, tak? W Forze Horizon 3 możemy śmigać najnowszym Lamborghini, tak? W Badlandsach możemy w najnowszym traktorem. No, nie to był żart oczywiście. Ta, Mario, mam, mam wrażenie, że Mario możesz być hydraulikiem z wąsatem, tak? <gry> mam wrażenie, że Piotrek jest za bardzo zniszczony przez gry typu Destiny i The Division, że on tak, musi coś mieć. musi wypadać, Koniec, że nie, najpierw z, z wrogów leciała, tak. ja, leciały graty. Bo... Ja gram w Forze dlatego, że lubię się nie, ścigać. Nie nie. bo gram no, teraz gdzieś no, i się bawię świetnie. Ale tam na przykład za zrobienie rzeczy dostajesz, patrzysz i masz zrobioną planszę na trzy gwiazdki. No to też możesz zrobić. To też jest mechanika. A czyli jakby nie było gwiazdek, to, o, to się robi szek. Jakby. E, Czekamy wiesz, Co? emocje. Wiesz to nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że nadal będę drał ze względu na to, że podoba mi się mechanika tej gry. Po prostu, ale, ale... to widzisz, do, sorry, tak chwane słowa, ale to będzie ważne. Ale dokończmy, dokończmy. Bo fabuła, fabuła samego Yoshi's Woolly World jest żadna. Jest to głównie platformówka, a właściwie w, gram w platformówki tylko dlatego, że są platformówkami. Tak samo było w Orim, więc, i, Ale tam w Orim też były rzeczy, żeby wykonać je z maksimum tam z tam znajdkami i tak dalej. Więc jakby w każdej takiej grze coś takiego jest. I nie no, w Forze Horizon nie ma tam, no, może kupujesz Ale dlatego samochód. Forza Horizon nie jest dla mnie. Kupiłem ją i nadal uważam, że to był najgłupszy zakup, jaki mogłem zrobić. No to nie wiem, w jaki sposób ty jesteś graczem, no, no, normalnym. Znaczy nie, no, beta, tutaj wracając do tematu, beta ma zachęcić gracza do kupna pełnej wersji. No tutaj jednym się podoba, drugim nie, no, tak. jedni potem kupują, drugim nie, dlatego tutaj gdyby myślę, że gdyby no akurat no, Piotrowi się nie spodobało i myślę, że trzeba to uszanować. Tak, no, ja tutaj, to szanuję. To ja to szanuję, tylko staramy się jakby poznać argumenty, tak? Dlaczego? Bo dla mnie samo to na przykład, że w, w tej Forzie wspomnianej mogę śmigać na nowszym Lambo, albo w ogóle jakimś szrotem totalnym, jakimś starym, starym gratem na trzech kołach, znaczy jest takie śmieszne BMW, to też daje mi frajdę, tak? A w takiej grze jak y, Wildlands, Ghost Recon, sama nazwa mówi Ghost Recon, czyli rozpoznanie. Ghost Recon, rakuny, to samo Tak, dlatego wiedzieć. nie mówię rakun, tylko no. Recon. Tak naprawdę to... Y nie Rikun, Rikon, tylko Rikon No dobra, niech będzie. Jesteśmy w Polsce, mówmy po polsku. Nie, to ciężko jest. Chosterekon. <grym> <Dokładnie. grym> y wy Tak. Y w, w nazwie gry jest Tom zwiad. Tak? Zwiadu się nie robi wjeżdżając czołgiem do bazy. No, kurka wodna. To jest jakaś totalna ofensywa. To, tak się tego nie robi. Ghost Recon Future Soldier był dużo ciekawszy od drogą. Ja bym chciał jeszcze wiązać, jak ona była na 360 na PCT. Ale to, była, ale to była prawie tak, turowa tak, gra. Tak, ona jest. była prawie turowa, jak dobrze pamiętam. Tam planowałeś akcje wcześniej. To mm, było tak. bardziej taktyczne planowanie akcji, a nie taktyczne strzelanie. Tak, ale było dla mnie dużo ciekawsze. No okej, okay, okej, okay, no w porządku, no ale tutaj oni pamiętają też o tym, że standardy się zmieniają, A tak? pamiętajmy, że ja nie lubię FPS-ów, a ja nawet no, nie drago, no, no właśnie, to pamiętajmy. mnie właśnie zaczyna coraz bardziej dziwić. <grych> Bo pamiętam, zawsze mówię, że FPS nie dla ciebie, że tylko platformówki, a okazuje się, że, że jednak sięgasz. Znaczy gram, bo trzeba mieć opinię na temat okay. gier, a ty, ty, niestety FPS-ów jest tak, dużo więcej niż platformowe. Tak i w ogóle wcześniej czasem. mówiliśmy, że, że jednak nie, nie, tutaj Hubert z uwagi na finanse, tak? Na premierze nie będzie brał, to Tomek wspominał, że te gry, no gry na premierze są piekielnie drogie. Ja akurat mam możliwość. Kurde, jakby wszyscy kupili, A to już no, w ogóle przekracza kupił. jakieś horrendalne 260 zł, no, no to A, prawie normalna cena konsolowa tanieją, no. To jest standard, Piotrek no, Bardzo szybko tanieją. To, tym szybko tanieją, to też jest fakt Właśnie to są W dobie tego, że można je odsprzedawać, nie? bo jakby nie było Można ich odsprzedawać, to by były bardzo drogie nadal Zgadza się I myślę, że w Play, Xbox Scorpio i PlayStation 5 będą miały problem. Może tak być, to kiedyś, mam nadzieję, że kiedyś o tym opowiemy no, Jak wiem. poznamy temat, to głębnie. Znaczy, no, gracze będą mieli problem, głównie. Znaczy, mogą wprowadzić taki tryb, że będziesz miał dreb przepisaną do konta, czy coś tego rodzaju, nie? No znaczy, nie będziesz ja mógł jej odsprzedać Wszyscy, i nie będą tak, tak szukataniały. Także, jeśli tak by było, to bym się cieszył. No, to ciekawą postawę. No właśnie, no. Ja też nie mam z tym problemu. nie? Jestem zaleniwy, żeby potem wstawać, jeśli gram w coś i chcę zmienić grę, żeby wstać z łóżka, czy tam z, z kanapy i zmienić tą jest to... płytkę. Jestem za, za to zaleniwy. Ja, ja, za ja rozumiem, ja rozumiem, ale tak się rzeczy to, y, nawet jak się kupuje pudełka, to tych cyfrówek trochę wpadną, przecież Golda, tak? Wpadają cyfrówki czy z PS Plusa i. i... Czy znaczy ja wychodzę z założenia, że jak i tak kupuję tą grę na płycie i m, potem muszę pobrać łatkę, nie wiem, 20 Giga, to już sobie zaciągnę te 20 Giga więcej będę miał na dysku całą, tak? No, tak. Tak, tak, dużo o tym kiedyś rozmawialiśmy hmm. w ogóle, że te, te gry multiplayerowe warto mieć jednak w cyfrze, jeżeli uruchamiasz ją częściej, po prostu na, na przykład codziennie albo co któryś dzień, bo mm -hmm, to jest zwyczajna wygoda. Tak? Ja na przykład teraz się, jak teraz rozmawiamy o tym i, i mam wrażenie, że trochę krzywdzimy tę grę, bo nie znamy jej w pełni i wyciągamy może pochopne wnioski, może nie, czas pokaże. Ja rozważam ją po prostu kupić teraz na premierę, bo mam możliwość, yy, jakby bez wielkiego bólu potwela to zrobić. Nie kupuj jej na premierę. Proszę, ale mogę, mogę nie to zrobić. Bo ja chcę, wiem, ją, że możesz, chcę wreszcie, żebyśmy mieli jakąś świeżą grę zrób, na, na podcast. Zrób coś, coś pan ci tak, po, poczekaj z tydzień, dwa, po e, tak, tylko, że Dominik ma te cebuliony. Dokładnie, A, ja mam możliwość bezbulosnego zakupu stanie nie, nie po ponoszę wier, żadnych strasznych... Na Allegro tak, po w Mpiku ci nie stanie je. Absolutnie nie. Oni mają takiego no to... laga, że jeżeli coś kupię teraz na premierę, to raczej przez ten cudowny sklep. No to ja tam, tam będziesz Nie, ciałem, bo Ja chcę, no, bo ja chcę. Bo to, ja bo to, uważam, bo to co bo... widziałem, to. Warto. I widzisz, dla mnie samo to, że mogę się wcielić tego ducha i skradać się pół, yy, nawet godzinę, to dla mnie jest fajne. Ja tam ciągle chodzę w kuckach, non-stop. Ale. Właśnie, jak ja ja się i się, wiesz, z kimś, nie? Tak. Z, poza tym, z tymi trzema innymi poza osobami. Nie wiem, czy tam y, mocno się, bo ogólnie jest taki problem też z tą grą, y, znaczy z wszelkimi grami, kiedy się siedzi na tym czacie z innymi graczami i każdy mówi o czymś innym. Jest bardzo ciężko y, dobrze zrozumieć te wszystkie materiały, których tam jest masę. Jest masę materiałów o tym, jak ten kartle działa, jak będziemy go infiltrować, pokonywać. Tego jest o, dużo. O, ja mam, jeżeli ktoś, słuchajcie, jeżeli słucham mnie, ktoś z Ubisoftu, tak, naprawdę, słuchajcie, Ten, to ja mam dla niego taki mały tip. E, weźcie przesuńcie menu z językiem do menu, gdy jest gra uruchomiona. Bo, żebym ja samot uruchomić napisy, to nie mogę sobie włączyć gry i wejść jakby do świata i dopiero uruchomić napisów. Nie, ja muszę to zrobić wcześniej. No to jest, I to no jest no bez sensu. To technika ja, no nie tak naprawdę. No. Mówię to z perspektywy, żeby ktoś, jeżeli do tego słucha, to niech ktoś tam pociśnie wyżej górę, że słuchajcie, może trzeba by to przemodelować kawałek, nie przesunąć to jedno menu w górę i będzie działać. Bo to jest po prostu głupota, że ja muszę zmienić język, to ja muszę wyjść ze świata, zmienić napisy, załadować się do świata. Eee, no tak, irytujące. No, no tak, ale to są technikalia, tak naprawdę, no nie. To możesz zapisać sobie, żeby następnym razem włączyć to i to raz włączasz się, jest spokój, no nie. Przecież to chyba nie jest tak, że to chwilę włączasz, nie, wyłączasz. Nie, tak, ale, ale, ale mówię, tutaj mieliśmy, to, to był taki problem, że zaczęliśmy na początku gracie ci nas druga zapytała o język, no to dlaczego się napisy nie uruchomiły, kiedy A to, jest, to samo co? dostajemy info, na, że na PlayStation 4 się uruchamiają automatycznie. nie Ale to mnie potwierdzi też i Hubert, A... że to w wielu grach tak jest, że domyślnie napisy polskie wcale nie są włączone. W większości gier to jest, nie wiem dlaczego takie jest, ale tak się dzieje. Jakby nie, nie, nie rozumiem tego, dlaczego na Playstation się to zrobiło, a na Xboxie nie. Jakby rozumiem w mojej wersji i tego nie neguję, że to jest błąd, bo ja gra, mam konsolę w wersji angielskiej i, i grałem po angielsku. E, ale jakby samo menu powinno być nie tak... A że właśnie, ten poziom a, a wersji, to w sumie tylko tak ciekawostka, dostępne. bo chyba pewnie w, po polsku ma interfejs konsoli. Czy gra jest zlokalizowana tak filmowo, czy nie? Po w języku polskim? Czy tylko e, jakieś... Tak, jest cała gra po polsku. Naprawdę? To znaczy, czekaj, je, tam czy jest dubbing, dubbing, filmowo, tak, tak. to w sensie napisy, no. A dubbingu nie ma. E w sensie, nawet przecież. Czekaj, czekaj. Ty nie napisy napisał. Moment. E jak włączałeś grę to nie masz e nie miałeś opcji wyboru języka. No, wybiera nie, był był polski po prostu. No A właśnie. Też nie no, wiem, czy no. Nie Wydaje mi się, że ten ten ta beta jest międzynarodowa. W sensie tak. nie zwraca uwagi na język konsoli. Mhm. Znaczy tutaj, tak jeszcze wracając do tego, dlaczego gramy, no nie? Na przykład dla mnie już samo to, że mogę się tam poskradać i, i coś załatwić w taki sposób, powiedzmy, jak to mógłby robić taki agent, tak? czy tam taki specjalny, jak to jak tam się mówi, no to są operatorzy, no trochę operator, no oni, oni tak się nazywają, no nie? W tych, w tych drużynach w no, no. Także samo to, że ja mogę taktycznie to rozegrać i sobie podejść i nie leć na Jana i ustalić kto kogo ubija i jest tam możliwość tego zrealizowanego strzału, który no wiadomo, w pełni działa tylko z AI-ami, jak mamy naszych wojaków jako boty. To to nie działa w ogóle. Czy nie, bo to trzeba powiedzieć teraz coś takiego, no, nie? bo to nie działa tak, że, tak, że przeciwnik i w przeciwnik trzeba do Którego kogoś, jest znacznik, przeciwnik. z której strony stoi i widzi. Nie, nie, tam nie, nie, to no, działa dosyć to jest prosto. Trochę. Tylko, że tego nie przetestowaliśmy, bo no, dużo gadaliśmy o tym, że gra jest do bani tak na momentami, i to tak trochę odebrało mi tą, tą radość bo dużo było negatywów w tych naszych rozmowach. Ja oczywiście ja broniłem, rzecz jasna, cały czas. Chodzi o to, że tam pojawiają się no ja cyfry też. po prostu, że masz jeden, dwa, trzy i ustalasz tak, że, że o, kto tak, ma tak. którą cyferkę brać. No to jest nie jest jakaś kosmiczna rzecz, tylko to czasem zrobić. To nie jest tak, że e, twój kumpel z drużyny wystrzeli z automatu, bo to tak musiałoby wyglądać, tak? No, nie, to było nie, bez nie, sensu. Nie, nie, nie, nie, ja, bardziej, ja bym bardziej chciał, żeby było to, nie wiem, bardziej... Kolorkami w sensie, że wiesz, każdy ma swój kolorek, widzisz na no, minima. W okay. ogóle też brakowało mi takich DPRL pod względem interfejsu, które mam nadzieję, że będą poprawione, e, czyli e, dodanie e, takiego mini party, że widzimy, że tutaj są nasi, nie? Widzę ich tam życie, czy tam chyba życia nie ma, ale jakieś no, proste rzeczy, żebym widział, gdzie oni są, widzicie ich kolor, nie? No i jak zaznaczamy te, te, te osoby, no to wi, wi, widzę, że tam Sebastian zaznaczył na czerwono tego gościa, Dominik zaznaczył na zielono tego gościa, więc będzie go obrał, nie? W ten sposób. Jest też jeszcze jedna wada, której mi, mi brakuje, jakby rozumiem, ja, rozmawialiśmy też o tym przed, przed podcastem, jak jesteśmy w trakcie walki i ktoś nas ubije. To jakby brakuje jakiegoś zaznaczenia tego bezpośrednio, że twój kompan umarł albo, żeby on mógł wysłać ci wiadomość, bo jest menu ogłoszeń, ale one jest zablokowane, jak już upadniemy. Mm. I też no, brakuje jakiegoś takiego znacznika, że w tym miejscu albo coś. Bo jest niby tak, na tak, minimal, no, trzeba szukać. Ale, ale na jakby w całym centrum gry mamy masę różnych znaczników, bo i do misji i znaczniki przeciwników i dalej, tak misji naszego kom znacznika kompana, który leży no gdzieś ta, to, w trawie. No tak. Ja wiem, nie wiem, ma. Weźmy o tym. Ale tak naprawdę to może być jeszcze jakiś design flow tak naprawdę, że tego nie zrobili. Mhm. Albo coś tam Ja mam nadzieję, no. bo, bo to, jest, to jest już w ogóle totalna głupota, jeżeli tego nie ma. Nie? Znaczy, wiesz, z drugiej strony jeżeli grasz w taki sposób, jak mi się wydaje, powinno się grać, czyli podchodzisz w jakiś sposób uporządkowany jakimś szykiem, a nie, że ktoś się wybija naprzód i ginie smętnie i potem go trzeba tam ratować, to ustalenie, czy twój kompan padł, jeżeli jeszcze powiesz, że padłem i mniej więcej powiedzie leży, no to już to, no, da się go znaleźć. Ja na przykład ciebie znalazłem, że leżałeś mm. przy drzwiach smętnie tam padnięty i nie musiałeś mówić. No dobra, ale to, ale takie mechaniki mo, m, powinny być jeszcze tak obok. Znaczy, no nie zaszkodziło mi na pewno, żebyś... nawet jako żebyś... opcja, tak? Jeżeli dać już graczom wybór, czy są, mm. sobie utrudnić, czy się, czy nie utrudnić, no. Znaczy, tu można jeszcze... No, to, to takie niuanse, to już są takie naprawdę niuanse, jakby pod względem rzeczy, o które mi już tak stricte no, nie tak. pasują. Ale nie. to jakby, jeszcze widzisz, pracuje, że jest taki trochę dysonans, że jest masa innych znaczników, ale tego mm -hmm. akurat wam nie da. Dokładnie, dam. tak. No nie jest to na pewno też idealna gra, no nie? Zwłaszcza, że jeszcze mamy ciągle beta nie, nie, nie. To jest taka... To jest taka... Jeżeli ktoś draw w różne gry Ubisoftu, czyli grał w Far grał w The Division, w co jeszcze? W Rainbow Six'a, no, cokolwiek od Yubi, to musi... Z... A, jeszcze asasyn oczywiście. No to chyba wszyscy wiemy, że żadna z tych gier nie jest idealna, no, nie? nie jest, nie jest. No to akurat wiadomo, jak jest z Ubisoftem, czy Ubisoftem. Znaczy to, co, to, co do tej pory zobaczyłem jakoś nie jestem, powiedzmy, zawiedziony. Oczywiście są takie momenty, że nie bardzo wiem, w którą stronę lecieć, że trochę brakuje mi ciągłości tej fabuły, ale to już nauczyłem się, że należy po prostu sprawdzać mapę i szukać jakichś nowych rzeczy. Mogą być jakieś wprowadzenie, tak? chociaż dużo jest takich fajnych, takich klimatycznych stawek typu, że jak kogoś ubijemy, to, to nasz, nasza postać mówi, że target down, czy tam tego down. To są fajne rzeczy, naprawdę. To jest masę przyjemnych rzeczy, tylko jeszcze... No, to nie jest pełna gra. Jakby to, na pewno ta beta nie zachęciła. oceniamy, oceniamy, że to widzieliśmy w becie, żeby nie było. Dokładnie, to, to jeszcze... No, A kiedy jest premiera, przepraszam? W marcu. Tak się Jakoś na początku okay. marca. No, to już czas, to zasadzie czasu niedużo, więc wątpię, że coś tam mogą pozmieniać, wprowadzić, chyba że później jakieś no, zmiany się to mało. raczej mało. Raczej nie będzie duży zmian. Znam, pamiętam, jak wyglądała beta i, i alfa i później zamknięta beta i otwarta beta The Division i Każda z tych... Były zmienne buildy troszkę podmienione, bo trzeba było osiągnąć nowe wersje, albo łatkie, albo cudowianki, ale jednak ostatecznie ten kor główny, który, który był, to zostawał te same misje i tak dalej, nie? Więc mi się, mi się wydaje, że tutaj też się zbyt wiele nie pozmienia. Ja na pewno będę śledził właśnie inne podcasty, co tam będą mówić o tej grze, czy, czy ktokolwiek będzie zainteresowany jeszcze, bo nie, nie wiem, no... Nie wydaje mi się, że to jest aż tak zły tytuł, Dobre, żeby w ogóle się totalnie nie interesować i, i już go skreślić po i Tematem trzeba się zainteresować, bo to jest... Ja bym bardzo chciał, żeby Ubisoft, żeby ta gra troszkę mniej się sprzedała, żeby modli ją podciągnąć do góry. W sensie poprawiać masę rzeczy, która nie tylko mi nie odpowiada, ale tak jak słyszę, masie osób nie odpowiada, w sensie ten, ten brak... Jakieś zachęty dla właśnie dla gracza. Ja, jest... Jeżeli by im się udało to wszystko poprawiać i zrobić z tego super grę, życzę naprawdę wielkich sukcesów, bo to jest... Dobrze, ład. ale powiedz, bo tak, jeszcze takich rzeczy pozytywnych, to może ja spróbuję powiedzieć jeszcze tak. To, co widzę, jak włączyłem tą grę, to pomyślałem sobie kurczę, to świetnie wygląda, to jest ładna gra. Oczywiście pod warunkiem, że gra się dosyć daleko od telewizora, tak jak moim zdaniem powinno się grać na konsolach, bo z bliska, no, jest to rozciapciane. Nie da się ukryć. Większoż... A tam Overwatch wygląda ładnie. No nie. tak, a tam to wiadomo dlaczego wygląda ładnie. No Blizzard. Tak, Blizzard, nie? no i inny typ grafiki, no niektóry łatwiej. Team Fortress też wyglądał tak. ładnie. Zgadzałem tak, ale się... jeżeli, jeżeli... Tak jak sobie grałem normalnie, czyli te dwa, 3 metry od telewizora, dla mnie jest super fajnie. Naprawdę i wydajnościowo nie jest źle i ten zasięg widzenia jest jakiś kosmiczny, jak na, jak na te nowoczesne gry. Naprawdę... To, że może sobie dowolne miejsce, tak jak Wiedźminie, był ten sam efekt Wiedźmina, tak? Że można było w dowolne miejsce sobie pójść. Że jakieś odległe drzewo tam gdzieś na horyzoncie to było miejsce osiągalne, tak? Nie ma, nie ma takich e, sztucznych barier, bo w Rikorn na przykład tak jest, że jest pewna, jest ra, radioaktywność poza pewną rejonem mapy i tam nie można pójść. Nie można nawet pozwiedzać, tak? A tutaj wszędzie podejrzewam, że tam co widzimy, to możemy tam polecieć, pójść nawet z, z, z buta i, i cieszyć się tym. Także na pewno włożyli niesamowitą ilość pracy w tą grę. Na pewno to widać, tak? Jest masy materiałów, te wywiadowcze. Mapa, no, jak sami powiedzieliście, jest ogromna. Jest no, gigantyczna. Jestem też ciekaw, czy jak odblokują resztę mapy, czy to będzie jedna mapa, czy to będą takie rejony jak w Bo to mnie też... Mi się wydaje, że będą bardziej bo rejony. to wydaje się mało realne, bo... żeby po prostu uciągnęło, mm -hmm. no bo nawet... Nie no, Xbox One to w ogóle tego nie uciągnie, To, to mieć... będzie cała mapa, co to ciekawe. Na pewno cała. Mm -hmm. Jestem pewny. To będzie robione tak, jak w Wiedźminie jest robione. Nie ma więc... mowy. Możemy się założyć. No to ja się zakładam o stówę. Mm -hmm. No ja liczę na to, no. że będzie można z kimś pograć w ten sposób, że będziemy sobie szli w szyku, będziemy sobie oznaczać cele i będzie przyjemne ubijanie gości ze złego kartelu narkotykowego, czy tam ogólnie kartelu, który robi wszystko. No masz Huberta i to ci <śmiech> wystarczy. No tak. No tak. Poza tym też można trochę grać solo, no można, tylko to, wiadomo, że ty grasz z tą zespołem botów swoich. No to nie jest tak, tak sympatyczne, chociaż na pewno nie będą krytykować, że gra jest kiepska. <laughs> to jest zaleta. <laughs> właśnie. I nie będą wjeżdżać... No, nie, nie będą. Widzisz właśnie, gdyby... No, właśnie to było dopiero dysonans. Ja umiał grać. W wiedzą, jak się gra. Tak, one, one są nie wyszkolone. Nie są zaprogramowane. No ja wiem, wiecie, no, śmiesz, no To one tak. są, są wyszkolone wyszkoleni duchy i, i wiedzą, co mają robić. Ale to na pewno to, co zobaczyłem... No nie odpycha mnie. Ja też też trzeba zaznaczyć jedną rzecz. Ja nie zamierzam się poświęcić żadnej grze. Nie ma takiej opcji, żebym ja poświęcić teraz życie Wydlandsą czy Destiny. Naprawdę raz, że szkoda mi życie na poświęcanie się jednej grze, a dwa, no tak naprawdę to, te krótkie sesje, które się graliśmy, już mi dały dużo frajdy. Oczywiście pod warunkiem, że nie, że nie co, ciągle się nie przegrywa, no bo ktoś wleciał śmigłowcem gdzieś tam w ścianę tak na przykład, no. Jest, jest Na pewno jest duże potencjał. No, a potem Piotrek narzeka, że musi hurdur, musi czekać minutę, bo zginął. No to jest głupie, czekanie minu, to jest za długie. 30 sekund. Ale dalej, dwa, no właśnie, jest to, to jest ten kij, żeby się skradać, tak. Piotrek. No tak, a nagrodą jest Ale to, że przechodzisz To lepsza misji. jest marchewka niż ki. i to już jest <śmiech> wiadomo. od <śmiech> dalej, dalej. Ale się <śmiech> w ogóle zastanawiam, Piotrek, bo tak, powiedz, spróbuj, spróbuj powiedzieć, co byś, jako, jak chciałbyś nagrodzony być przez grę, żeby to było <śmiech> dla ciebie dobre. A to proste. No. W tym wypadku zbieramy expa, nie? Zbierasz się tam tego tam, te nie wiem, materiały, nie? Dać mnożnik razy 1 2. Mhm. A to... a ten poziom tam leci jak szalony, zauważyłem. Normalnie grasz i leci. Co z tego? Wow, fajnie, tylko właśnie o to chodzi. Zobacz. Dać, albo dać, nie wiem, mnożnik 0,75 jak grasz na Jana, a dać jeden jak drasz stelfowo. No, ale ta gra ale... pozwala ci zrobić to i to. Nie, ale no. to jest, ale zobacz, zobacz, jak bardzo się zmienia wtedy podejście, nie? No, bo według wtedy, mnie się że, aha, nie zmienia. No, u mnie się nie zmienia, bo bym i tak, i tak to robił z telefonu. No. No, ale u ciebie się nie zmienia, ale u mnie się zmienia, i u masy innych osób, które w ten, w ten sposób grały, też się zmienia. No, no to wniosek jest prosty. Trzeba znaleźć graczy. Ja mam nadzieję, że będzie jakaś grupa ludzi, którzy będą chcieli w to grać oby za co tutaj potem. Którzy... No, będą chcieli grać po prostu z angielskiego tak, Objective. No, będą chcieli grać tak. tak jak tak jak się gra, to, to, czego, to, Tak jak tak, ta gra została zaprojektowana. To, ciągle narzekaliśmy w Battlefieldzie. O, kolejny, kolejny nie gra Objective. Bo i leci na Jana czołgiem w ogóle i nie zastanawia co ten. Albo e, leci samolotem i dlatego w budynek. Że tam to, tylko widzicie, dwie różne gry. Open World, Sun, No dobra, mapy są też dalej. wielkie. A, street, street shooter multiplayerowy. Dwie różne rzeczy. No... I to przy okazji pokazuje, jak dracze drają i jak będzie drany właśnie Wildlands przez normalnych draczek. No a ja, ale wiecie, jak jak je, to jakaś potazuję? super sprawa, ja nie będę z nimi grał. I jest problem rozwiązany. Ja znajdę takich ludzi, którzy będą chcieli w to grać. Już jednego Huberta mam i wiem, że będziemy się fantastycznie bawić. Jeszcze dwóch potrzeba. A, dziękuję, dziękuję. <laughs> Dobra, słuchajcie. Ja myślę, że o Wildlandsach nie ma co się dalej rozwodzić. No w sumie tak. Będzie, będzie ten. Ja rozważę właśnie zakup na. na... Pra prawie premierę, tak? Zobaczymy. Dobra, słuchajcie, nie ma co się rozwodzić na temat White nie? E, już dłużej. Bo, bo to będzie bez sens. Myślę, że jeżeli nasi słuchacze nas tam słuchają, to jeszcze nas słuchają, to napiszcie nam w komentarzu. Tak, ja jestem bardzo ciekaw nie? w ogóle, jeżeli ktoś ograł tą betę dłużej niż parę godzin, czy w ogóle, no w ogóle pograł, tak? Żeby coś zobaczyć, to to ten, ja, ja żałuję, że tak miałem niestety ciężko z czasem i nie mogłem sobie dłużej pograć. Naprawdę, ogromnie żałuję. Okej. Okay. Dokładnie. No dobra, to teraz trochę nas tam dość, chyba to usnął, nie? Nie, ja cały czas nie, no... czuję, tak jeszcze wracając do tego tematu, jakby tutaj to z tego, co opisaliście, to ta gra mi bardzo przypomina Adekru. Tam też jak gdyby były takie nadzieje wielkie, ale potem Ubi to musiał wszystko łatać tak. i w końcu z tego wyszło coś tak co, co można teraz pograć, bo jak gdyby też po premierze było no dość ciężko w to grać. Także to, gdyby, znaczy bardzo... de Kruma... ci, że to jest bardzo dobre, to jest bardzo dobre porównanie. Do de Nie, de Kruma. no, de ma zrąbany system jazdy i on miał łatwiej się. Ale mówisz to bardzo to widzisz, jazdy. mówisz to jako specjalista do który ten Dominik podrał w Detroit i mu się bardzo a czy znaczy ja, miałem... znaczy ja mówię Znana. tutaj bo samej sytuacji, że też jak gdyby wyszła, ludzie byli na i jak gdyby przestrzenią, potem wyszła beta, no troszkę ten hype high no i potem jak gdyby, była premiera, którym jak gdyby też y, Yubi zaczęło to wszystko łatać, tam wychodziły hmm. te dodatki, i dopiero teraz jak gdyby można w to spokojnie pogać, no bo wcześniej nie dało rady. Ale to, to, czekaj, to czekaj, Tomek, to w ogóle że... Jest super, że o tym mówisz, bo tobie, powiedz, tobie Dekru się podobało. Nie, tego nie powiedziałem. A. Powiedziałem, że, że łub to zaczął łapać. Okej, okej. To jednak... jest można to od, od, od, od biedy pograć, tak? Natomiast tak gdyby no wcześniej nie bo odpalałeś, tam było tyle bugów, że samochód ci grząsł, nie wiem, w drzewie, tak? No, To tak... jest Nie, nie, nie widziałem, że aż tak było tam ciężko, z błędami. Naprawdę, nie miałem się do domocy. Bo dla mnie, dla mnie to krub miało największą zaletę to, że po prostu przejechać się z miasta do miasta przez 20 parę minut. To była największa zaleta. I to mi dostarczyło. I jakoś nie wiem, nie musiałem, nie płakałem w ogóle w kącie, że o je, jejku, jejku, dali mi taką badziewną ścigałkę, bo brałem jakiś podstawał, auto, które jeździło w miarę normalnie, jakiś focus ST i sobie jechałem i przejechałem, się wyłączyłem grę i świat dalej się kręci. Ja, ja się pojeździłem, jest radość. Ja, ja tu widzę, że że Dominic to jest takim docelowym targetem Ubisoftu. <grym> nie, nie, po prostu, <grym> wiecie co? No ja doceniam pracę <grym> tych kupi, ludzi. On kupi wszystko, co jest. O, okay, jest w miarę dobre. No to on to nie, kupi. Nie, nie, nie, nie, to nie, I, i nie, nie było jasne. Nie, po prostu. odkryłem pewien drabie. element gry, który. Dla którego warto poświęcić te pół godziny, godzinkę i się przejechać. Chociaż te król nie włączałem od dawna. Nawet pamiętam, że dokupiłem dodatek w ogóle. Pamiętam. Jakoś tak na fali zainteresowania. No i myślę, że po to będzie przed właśnie w, w przypadku, 3. tak? Czyli żeby włączyć, no jest... pogać pół godzinki z kumplami i wyłączyć. Tak, tylko mi było ciężko zabrać, bo każdy zaczął narzekać, że to jest totalne badziewie i tak naprawdę nie warto włączać, bo jest jeszcze jeden problem. Mamy teraz... Absolutną klęską rodzaju Oczywiście, jeżeli mówimy o samych premierach To jakoś tam ich wiele nie ma Bo ostatnio był Resident tak naprawdę z wielkich premier No nie wiem, co jeszcze było, chłopaki Bo ja nawet nie śledzę jakoś tak strasznie mocno tych premier No nie hmm, było nic z, wielkiego Z Xbox'owych Xbox wejdzie niedługo Halo, Halo Nie, ale ostatnio a... no, Tylko o rezydencie ludzie mówią Tak z nowych rzeczy Resident. Tak, Coś jeszcze wyszło takiego dużego? Tak. No właśnie nie nie, nie, nie, nie. No i teraz co w piątek Yoshi na 3DS, ale to jest jakby niższe, no, nie? No tak, no ale to jest też premiera, tak? A tak naprawdę obecnie ja się premier. zajmuję głównie swoim, mówiąc angielskiego, backlogiem. I, I daje mi to też radość o tym Rikorze nieszczęsnym. Ale niestety, no, jesteśmy też zmanierowani, tak? Bo dostajemy tyle dużych rzeczy. Mieliśmy, no teraz nie tylko jeszcze wychodzi aktualizacja do The Division kolejna, tak? Ta ostatnia. Ta ostatnia duża aktualizacja. Mm, ale to, to jest tylko DLC PVP. Ale to jest ta płatna, stowarz, stowarz. tak, to jest w ramach tych płatnych y, dodatków. Tak tak tak, tak, tak, tak, Ale właśnie zobaczcie, ja na przykład do że jeszcze chętnie wrócę. Nie, ale nie, żeby grindować. O, bed, bed, spokojnie, będzie sezon drugi, spokojnie. No, właśnie. Zmieniam. Bo ja w nią masę pieniędzy włożyłem swego czasu, bo kupiłem Season Passa i kupiłem sezon pasa i ta kwota końcowa była taka, że wymazałem ją z pamięci. Na pewno większa niż teraz Wetlands'y kosztują, to jest absolutnie pewne i jakoś też nie gram w nią codziennie, tak? Bo jednak mamy ten czas skończony i czasy wybierać, na przykład ja ostatnio starałem się znaleźć czas na record, żeby ją zakończyć w końcu i powiedzieć tak sobie powiedzieć, skończyłem grę sk chcę zobaczyć zakończenie historii bo jestem zaciekawiony, może jest miejsce na, na, na sequel, może nie ale niestety on też gry teraz no jak niekończalne. Tak? Destiny no, skończyć, no nie ma czegoś takiego, jak kończenie Destiny. Skończenie Forza Horizon 3, no, no nie wiem, czy da się ją skończyć. Jeżeli uznajemy, że... Nie, ja tam Hubert skończył. Wszystkie wyściki, nie? tak, ale ciągle jeździ. No, w, w Forza Horizon 3. Forza Horizon 3. E, pojawiły się napis na końcowe, ale to, nie wiem, po 20 godzinach... No to możemy przyjąć, no, że da się no, w skończyć. Sensie nie, nie musiałem wszystkich wyścigów da robić. I tutaj, no... Jeszcze tak krótko o tym widelands. Mi ogromną radość sprawia to, że to jest symulator tego, trochę symulator, w cudzysłowie, symulator y, operatora tego, tych, tego specjalnego, specjalnej ekipy tych ghostów, tak? Nie, symulatorem jest Ghost Okej, okay, no ale to też, no, symulatorem, no, no, symulatorem, wiesz, widzisz ludzi przez ścianę, no gdzie tu symulator, no? To nie byłoby tego, to jest wszystko jednak z gro, jest gry, gr, z A tam gami widzisz ludzi przez ścianę, weź, proszę. Co. No bo, no tak, idziesz sobie tak, chodzisz gościem tak i widzisz go przez ścianę swojego kompana, żeby przypadkiem nie wiedzieć, gdzie on jest, no... To a nie jest symulacja. No jest nie, więcej, tak? Jest rajistyczny bardziej. To fakt. To się zgodzę. Dużo bardziej. No ale no rzeczywiście to nie jest symulacja. Nie ma w ogóle chyba żadnej symulacji FPS-a na konsolę. Nie ma. Nie ma. I, I na PC. No a armii. to na, no, PC. No, to, to nie, no na tak, PC. A na konsolę, no... To, to nie ma to nic. Chyba nie jest to target, no nie? Odbiorcy konsole to nie są chyba ci, którzy grają w symulację. No, tak mi się wydaje. Ale, ale dla mnie ten może. poziom jakby realizmu, który oni tu prezentują, jest wystarczający. Tak, żebym miał frajdę. Czyli jednak... No. no i spoko. Dobra, to tyle o Wildlands. I teraz może szybko, żeby nam właśnie tutaj gości nie uciec zaraz. Nie usnął. Nie, i nie usnął. To podpytamy go o różne rzeczy, nie? Dominic do gdzieś tam masz... Nie, pytanie, nie mam nie? pytań. Nie, to jest absolutny spontan. Nie ma żadnych pytań. nie. To jest po prostu... Chciałem, żeby Tomek wpadł. Mówię o pytaniach, które masz w głowie. Nie no, mnie ciekawi w ogóle, jakie są pomysły Tomka na, na podcasting, tak? Bo wiemy, że, że ma się za to brać. Ma, chcę wrócić, tak? No bo tak, może, ogóle, może Tomek, może wrócić. powiedz nam krótko, jak to było, bo jak to jest nagrywać podcast codziennie? Jak to wspominasz? Bo... Właśnie, to, to było moje pytanie. No już... Jakżeście to robili? Jak to w ogóle jest do zrobienia, bo wiemy, że jednak to jest obciążające troszeczkę czasowo i jednak jest i montaż, i inne rzeczy. tak? Może coś byś powiedział. Znaczy tak, no konsolowiec stał shortcastami, później shortami, czyli takim codziennym, podsumowującym dzień podcastem. W założeniu miałem mieć pół godziny wychodziło, czasami nawet i półtorej godziny codziennie nagrywane. Czasami zdarzało się, że tak samo w na weekendy. Natomiast to jak gdyby było zupełnie inne rozłożenie czasowe, tak? Nie miałem rodziny, gdyby studiowałem, wolny ptaszek, można było przyjść do domu, usiąść i nagrać, tak? Oczywiście wychodziło tak, że gdyby zbieraliśmy się z, z, z ekipą konsolowca, czyli z Patkiem z, z Robertem Fijałkowskim, teraz z Pat TV ekipą. E, gdyby przed mikrofonem, nie wiem, o godzinie 20, później gadaliśmy dwie godziny, nagranie zaczynaliśmy zaczęliśmy o 23. To był, <śmiech>, był, znamy bo, to był trochę. Były zupełnie inne czasy można było jak gdyby spokojnie tutaj jak gdyby, porozmawiać, e, nakręcić się, rozgrzać aparat mowy, żeby jak gdyby też potem na nagraniu to zupełnie in, in, inaczej brzmiało. Tak? Natomiast no, mówię, tutaj jak gdyby czasowo e, no, mówię, nie miałem rodziny, nie miałem jak gdyby, dzieci, żeby tutaj, jak gdyby, tutaj też troszeczkę na e, tego czasu... Znaczy, był czas na nagranie i na podcasting, tak? jak gdyby, tutaj, głównie w tej kwestii. Tutaj nie ma co, jak gdyby, tutaj żadnego. No, a potem to w ogóle była jeszcze fajna opcja, bo chłopaki już jak gdyby mieli, a byli wolni, ale ja musiałem to jeszcze poskładać. Chociaż o, i tak to, były w, też inne czasy. Ja, ja wiem, co czułeś. wody. Nie przywiązywał <laughs> nikt a, a do jakości wyciągnąłem. Wyciągnąłem tylko jakieś tam przerwy i puszczałem do wetel. Także też mówię, zupełnie inne czasy to był. Rocznik 2009-2012, kiedy konsolowy tak naprawdę funkcjonował z tymi shortami i podcastami. A powiedz, no sam, sam projekt zasad. ile czasu w ogóle trwał? Bo już około dwóch lat, tak? Czy Dłużej? Um, ogólnie 2000, od 2007, tylko tam początkowo to był mój blok, tam jak gdyby pojawiały się wpisy, recenzje, potem doszło jak gdyby podcast o Nintendo. No i tak gdyby ewoluowało, kolejne osoby dołączały do tego. No i tak właśnie powstał, tak, myślę, że na końcówka 2008 roku, to tak gdyby te, te, te shorty powstały. Bo nie było czegoś takiego, jak gdyby wymyśliłem sobie, że takie podsumowanie ludzie jadą, rano do, do pracy fajnie podsłuchać e, takiego, jak gdyby dłuższego podcastu, żeby sobie podsumować poprzedni dzień. Ale no tutaj przyznam, nie... z, z razu były też sytuacje, że gdyby była um, rozmowa słuchajcie, jutro mi nie będzie, nagrywamy dzisiaj dwa podcasty. No i się tak było nagrywaliśmy jednego dnia, <laughs> dwa podcasty na dwa dni z rzędu i jak gdyby nasza taka maksyma była w, w, w, wczorajsze newsy dzisiaj. <laughs> o, no to musiała być bardzo fajna przygoda. Znaczy dla nas, dla nas, czy ja do tej pory byłem wyłącznie słuchaczem, tak, ale, ale naprawdę sporą radość z tego czerpię i bardzo naciskałem właśnie, że się wrócili do, do trybu tygodniowego, bo miałem wrażenie, bo widzisz, to takie się skrajność, tak? Wy nagrywali się codziennie, a my zaczęliśmy nagrywać co dwa tygodnie i to powodowało przynajmniej dla mnie totalne rozlaźnięcie się wszystkiego. Wszystko się rozłaziło i nie trzymało się, już nie będę mówił jak wiadomo, jak się nie trzymało. I teraz ja w ogóle twierdzę, że to powiem Ci regularny proces. Zresztą Hubert też ze mną się zgodził. Wszyscy niektórzy ze, ze mną zgodzą, że to jest taki rytuał, że, że dla mnie podcasting stał się absolutnie y, takim stałym elementem życia. Mało tego, powoli myślę o inwestycji w lepszy sprzęt, y, cały czas się douczam z tego montażu, także, no i samo to, że tak jak teraz, no nie, nie wiem, czy miałbym taką motywację, żeby kończyć jakąś grę w jakimś czasie skończonym, gdybym nie miał o, nie chciał o tym opowiedzieć w pełni, tak? to daje mi takiego angielskiego busta, tak, żeby to robić, tak? chociaż czasami gra utrudnia i jeszcze jest to wyzwanie, jeszcze większe, tak, ale, ale, no, ja więc ja nie wyobrażam, że się nagrywali codziennie z naszym trybem życia nawet te co tydzień już dla nas wydawało się no, na razie to próbujemy wznowić no, mówię, to były zupełnie inne czasy, mimo Wierze. że minęło no, w zasadzie niewiele, ale to jakby było zupełnie też inne też mniej inne... podcastów było no, nie na rynku Dry... wtedy no. No. tak, jak gdyby tutaj moje zafascynowanie podcasty nie się od tak? jak gdyby słuchałem tam, mm -hmm. nie wiem, było, chyba wyszło 20 od, od odcinków czy tam nawet mniej przesłuchałem wtedy w jednej nocy pamiętam wszystkie Wow no, mówię, to były inne czasy. Albo krótsze pewnie, krótsze <śmiech> były, no nie? Na pewno. <śmiech> nie wiem, ale gdyby tutaj Juliusz Konczarski mnie zafascynował, jak gdyby swoją rozmową mówię, kurczę, fajnie by było coś takiego ponagrywać, bo jak gdyby zawsze, jak słuchamy jakiegoś podcastu, to jak się z czymś nie zgadzamy, to sobie w głowie tak, myślimy, tak, nie, tak, no tak. nie mów tak, nie mów <śmiech> tak, to nie jest to jak gdyby właśnie stąd się wzięło to, że fajnie by było coś takiego samego wypuścić. Początkowo to wychodziło raz na tydzień, potem te szoty się, się pojawiały. Także mówię, to, to jak gdyby troszkę to ewoluowano, natomiast wzięło się od Fantasmagili. Tak gdyby za, za, za, e, zafascynowali mnie. No ja w ogóle jestem za, zaszokowany jakby konsekwencją, regularnością tej Fantasmagili. Zresztą miałem okazję poznać osobiście Nachmana i tak naprawdę... No, ja go darzę ogólnym szacunkiem, bo nie dosyć, że to jest konsekwentny podcaster, tak naprawdę też to są fajne materiały ja obecnie troszeczkę tak wygasiłem słuchanie podcastów growych, bo trochę miałem wrażenie, że sugeruje się troszeczkę opiniami niektórych osób, i, ale to ten nadal słucham, tylko mam trochę opóźnienie, tak? To nie, jest, nie jestem na bieżąco w tym momencie. Bo nie wiem, Tom jak ty słuchasz innych podcastów, to jest nawet ciekawe pytanie. Głównie o Apple. A okej, okay. ale Apple, na tydzień już się nie, nagrywają, Magadka praktycznie. To, dobra, to ma, Mac Podcast teraz, tak jest niezły. Mac podcast, Gatki nie ma. ma. Tak, ale e, to by... którzy wrócili w końcu. Nie, Gatki nie będzie. Nie, bo to osoba z jeden z prowadzących Gatkę, to obecnie jest Mac Podcastie. Oni, I oni nie nieźle sobie tak, radzą Ale bandetka nadal jest istnieje. Naprawdę Magatka ciągnie, istnieje? A to tak, na tak, nie wiedziałem, tak, przestałem tak, subskrybować Myślałem, że to, ale zmienili się ludzie Z tego wynika, no, częściowo Znaczy jeden został, a coś się tam podmieniło No jest ta, ta, ta, ten mm -hmm. No znam. proszę, to ja to zweryfikuję Niech Tutaj tak, no. ja sobie... Ale są podcasty o Apple, jeżeli ktoś, ktoś O tym nie wie, no, nie? Dziwne, gdyby nie było, <ślesk> tak? bo przecież podcasting Ale nadal nie ma podcastu o Nintendo Nie ma żadnego? No w polskim No nie, to Piotrek... podcast no Nintendo no nie no to, mówi. No, a, ten, y... Masz nisze. Podcast Jacka Kalety? A widzisz? Co? Ale nie, no ja mówię o tym... Asian ja e Jam a a nie mówi stricte o Nintendo. Bo mówi ogólnie o kulturze japońskiej. To, o japońscy, to, Troszkę się wykazałem ignorancją. <grych> Bardzo się wykazałeś ignorancją. Jak cię znajdzie, to cię... Nie, nie, znaczy... No Jacka ja, ja, ja Podcast też jest bardzo młody, więc tak naprawdę no, wszyscy się uczymy tego rzemiosła w tej chwili, tak, czy rzemiosła, jak to ładnie się mówi. I to właśnie cieszę się, że mamy Tomka, bo może, może jeszcze... Tak naprawdę, może powiesz o... Nie wiem, czy mogę to zapytać. Załóżmy, że, załóżmy, że mogę, więc zapytam. No, tak, co Tak, co, co, Bo wiem, że chcesz wrócić do podcastingu. tak? Wresztą właśnie może zaczniemy od początku. Może geneza cała, bo właśnie Tomka ja poznałem na spotkaniu Fantasmagieria Podcast, tak naprawdę. I w sumie od tego się zaczęło, że w ogóle Tomek się u nas znalazł, bo nie miałem szansy w inny sposób poznać. I tu właśnie chciałem zachęcić wszelkich słuchaczy podcastów, żeby... Y, przychodzili, jak takie spotkania? Wychodźcie, nie, nie, że tak, tak, no tak, właśnie o to chodzi, żeby na te spotkania podcastowe <gry> przychodzić. Po prostu y, jak. Nie tylko podcastowe. No. Potykać się, tak? No, Ogradajmy właśnie czy tak, Twittera, Twitapy. też. Wychodzimy ze swoich to norm, swoich... zostawmy te pady w domu i chodźmy do ludzi, tak? Tych ludzi, których słuchamy, których podziwiamy. Nie, zostawmy pady w domu, ale witaj 3 ds zabieramy ze sobą. No dokładnie. Ja tutaj uważam, że nigdy nie można się rozstawać ze sprzętem do krania zawsze mobilka zostaje ewentualnie, tak. Ale właśnie tutaj chciałem bardzo zachęcić, że warto się spotykać, nie mówię konkretnie o Fatas Magierii, czy, czy Rozgrywcy, czy innym podcaście, żeby poznać ludzi, tak? Bo wiadomo, że no, na takiej imprezie jak rozgrywki to jest taki tłum ludzi, że jak się, no zawsze ma podejść do Kuldana. Jak podejść do Kuldana, no, to jest szansa, że, że się kogoś pozna, bo Kuldan zna wszystkich podejrzewam, albo prawie wszystkich. Więc metody są taktyczne, żeby <grym> poznać innych ludzi. Ja Tomka poznałem <grym> i bardzo bardzo fajnie tutaj, że, że zgodził się, aby do nas spaść, tak? bo Fajnie, fajnie. W ogóle może coś dowiedzieć. Ale powiedz Tomek o tym projekcie w ogóle, bo co to będzie w ogóle? Co, co to będzie? Ku znaczy tak? No to tutaj, jak gdyby sprzęt już sk sk skompletowałem. Mam, jak gdyby tutaj dzieci są odchowane, więc jak gdyby postanowiłem, że brakowało mi czegoś takich właśnie jak gdyby rozmów, komentowania tego, co tam się gdyby w, w naszej branży dzieje. No i jak gdyby postanowiłem, że jak gdyby też taki podcast będę wypuszczał. Chociaż tu się troszkę się pozmieniały, też to prawdopodobnie będzie wędowało na YouTubie, na, na YouTuba w formie wideo, także nie dość, że będzie wow w formie oh, autodel będzie w formie wideo. Proszę, zmontowany tak. materiał, dlatego tak, że no, gdyby cały czas przesuwam datę startu, bo no, cały czas jakby tutaj e, sobie grzebię e, i gdyby testuję różne opcje, które by mi, gdyby też i czasowo pozwoliły najszybciej to wszystko ogarnąć, no, bo tak sobie jak gdyby wywnioskowałem, skoro już będę nagrywał audio, to co za problem, dojść, dojść do, do tego wideo, tak? Ale to będzie, bo to ciekawe, to powiedz, to będzie wideo jakby twojej szacownej osoby, czy jakichś materiałów, czy coś, coś alagośnie gośnie to dzielę, będzie tak? materiały, czyli jak gdyby znowu idę w formie, formie newsową, tak? Czyli newsową często będzie, też, tak? Gdyby. A jaka częstość? E, planuję znowu codziennie. O kurka wodna, no znowu. Czyli, no bo, bo trochę, to mi, trochę to mi wygląda na projekt podobny do Gościa tak? Który znamy. Tak, to, Czy można to jak gdyby porównać, natomiast mówię, to będzie wychodziło codziennie, będzie zdecydowanie krótsze i to też nie będzie jak codziennik rozgrywki, który jak gdyby tylko kulda nakreśla jak gdyby dany e, news, a bardziej jak gdyby też rozwinięcie tego. No tak, bo właśnie to jest super, że no, można pomyśleć, że o tutaj kolejny, tam gdzie robił kolejny projekt podobny do kogoś tam, ale właśnie nie, bo to, że Samo to, że ktoś coś prowadzi y, samodzielnie, powoduje, że to jest inne. Tak? Że, że ja, ja na pewno będę śledził, jestem ciekaw pierwszego materiału i mam gdzieś, że dasz znać albo jakoś betę, żeby tak zobaczyć pierwszy odcinek. Tak, chętnie Nie wiem, czy klucze przyjdą. <laughs> no. właśnie zapomnij. No to mnie nie na pewno zap... nie, bo, bo zaraz będzie Nie zapomnij hejce, o no. ten dobrym silniku do mailingu. <laughs> Dokładnie. Koniecznie klucze, koniecznie klucze. I tylko, wiesz, do słuchania na symbianie, wiesz, żeby nisza była na Symbianie tylko działa i, i klucze w tym, Re, w ASCII. retro, albo, że to będzie działać tylko na tym, na starym snes no nie, to dopiero by było, czy na NES-ie to byłaby nisza, na kartridżach, nie, to żart. no w ogóle e, pamiętam, na 3 d ie mogliśmy działać shortcasty, to tam też jak gdyby jak już powiedziałem na, na MacBooku, jak gdyby robiłem to głównie z, dla użytkowników, którzy mają maki tam były te, te grafiki umieszczone, to jest jak gdyby się tak samo standardem, to jak gdyby kiedyś to wszystko tam, tam wrócałem, w garaż będzie jak gdyby tutaj, no i pamiętam tą lawinę komentarzy, że coś tam nie działa na, na Windowsie, na, na, na Androidzie, na, na telefonie z Androidem, także gdyby też takie przypadki były. No znamy to, znamy to, także nam tutaj, przecież gdy... przestał ten działać i tu Piotrek był taki zdenerwowany, no, ale już jest no, spokojny, no. bo działa i... Znaczy wiecie co, no też, no nie jesteśmy I... medium e, news... Znaczy... Tomek chce newsowe medium oczywiście i on, dlatego YouTube jest moim zdaniem lepszy niż Ale jesteśmy medium opiniotwórczym. Czy nie, ja myślę, że opinie są ogólnie taką bardzo newsową telefoną. To, co, o, czym, o czym wspomniałem, gdyby shortcast powstał z tej myśli, że gdyby osoby, które idą nie wiem, do szkoły, do pracy, żeby sobie streściły jakieś tam wiadomości. Nie we wszystkich telefonach jest radio takie wbudowane, żeby tam sobie posłuchać, co się dzieje. E, Patrzy iPhone. Dokładnie. A racja, tam nie ma radio. Tam gdyby? jest radio? Nie. No, nie, to ma chyba, radia. że internetowo no, przez aplikację, no, ale w, w radio, Androidach też nie. nie ma radia No w Androidach też już mało, które ma Mało no. tego, w iPhone'ach nawet nie ma Jacka Haha. Ha. <grym> <grym> no. Także gdyby myślę, że gdyby podcasty są taką newsową mimo wszystko formą a to, że gdyby tutaj rozmawiamy, jak gdyby dłużej o grach, to też są gdyby, w formie newsy, tak? No, wyszła beta, to jest jak gdyby teraz światek gdy żyje no i o tym opowiadamy także też jak gdyby jak, jak, jakiś tam news no, co racja, to racja. Yy, słuchaj, Tomek, a ja mam takie pytanie, yy, bo powiedziałeś, że, że tam składałeś, to wszystko teraz będzie i tak dalej. Yy, I jestem po prostu dość ciekawy całej, całego w ogóle procesu takiego stricte produkcyjnego, nie? jak, jak to wyglądało, że co kończyliście i od razu stricte siadałeś do montażu tak, to było i wskałeś to... Mm -hmm. I, i, I to się dotyczyło? tak jak Tak, jak najbardziej, bo od razu, tak jak mówię, no kończyliśmy późno w nocy, więc żeby ten odcinek wyszedł rano, trzeba było to od razu pomontować, zmontować i potem dopiero pójść spać. E, ciekawa kwestia jest taka, że ile teraz każdy nagrywa swoją ścieżkę, tak my wtedy nagrywaliśmy przez Skype'a razem wszyscy, tak? Czyli jedna osoba, ja konkretnie nagrywaliśmy cały, wszystkich całą rozmowę. E, wszystkie osoby, które no, były na. No. powodowało totalnie w ogóle rozlazłość wszystkiego, bo ci coś Skype, Skype się wywalił, to w ogóle... Tak, dlatego rozjazdka. jak gdyby tutaj sobie używałem wtedy nagranie, łączyliśmy się a się ponownie, dodawałem po prostu te kafelki, które się tam w będą będzie układa, jak gdyby to szło do... Tak jak mówię, no głównie wycinałem wszystkie przerwy, ewentualnie jak ktoś kogoś zawołał Tomek, chodź po herbatę, tak? Bo takie sytuacje też się zdarzały. Także jak gdyby takie... Znaczy montaż sam zajmował takiego odcinka. Na porządku miałem z tym fa faktycznie problem, około półtorej godziny siedziałem dodatkowo, tak potem ogólnie przerwy, pół godziny wycinania, potem na neosadzie upload tego, e, około pół godzinki i, i mogłem iść spać. Okej, okay. okej, okay, okej. Okay. Dobra, to teraz pytanie jeszcze o, o ten nowy projekt, bo powiedziałeś, że chcesz to robić codziennie tak. i mówisz, że wydłużasz cały proces, kiedy to, to ma wystartować. Ale jakiś deadline w ogóle masz, kiedy już tak mówisz, że nie, do, do tego to ja już muszę wystartować i start, sta, będę startował i będą się odcinki, nie wiem, pojawiać codziennie, nie wiem, o godzinie 18 czy tam... No nie, tutaj jakby... Jakąś taką roadmapę już wymyślono? Znaczy, przede wszystkim teraz, gdy walczyłem z mikrofonem, który zakupiłem, tu musiałem też kilka jeszcze elementów wszystko pospinać i, i dostosować. Dominik jak gdyby pomagał też w tym. E, natomiast takiego deadline'u sztywnego nie mam. No, chciałem jak gdyby już od początku roku. Nie udało się to niestety. Potem od początku lutego myślę, że jak gdyby tutaj w jutrzejszym coś już powinno, myślę, się pojawić, bo mam akurat dzień wolny, myślę, że gdyby wszystko pospinam, zrobię taki testowy od, odcinek, zobaczę jak to będzie wyglądało eee, i myślę, że wtorek, środa mogę już wystartować. O, wow, to szybko. Tak, Bardzo szybko. Tak, czyli tak, jest tak. szansa na to, że jak wy tego słuchacie, czyli dokładnie w piątek, to w ogóle cały projekt już się rozpoczął i to działa, nie? Tak. Albo znowu mam mieli... jakiś problem techniczny i muszę to przesunąć. Dokładnie. Jeżeli będzie działać, to linki będą tam pod odcinkiem, na, na pewno na YouTube i, na, i na, do, do podcastu, nie? Rzucimy na pewno. Super, byłoby miło. E, chłopaki, macie jeszcze jakieś pytanie? E, nie, ale ja chciałem osobiście podziękować Tomkowi, bo byłem wiernym słuchaczem konsolowca. E, codziennie słuchałem e, w drodze do szkoły i z powrotem. I no właśnie naprawdę no, naprawdę świetnie się mi was słuchało i no, dziękuję w ogóle za zainspirowanie podcastingiem, bo pewnie bym nic nie wiedział o nim, jakbym was nie słuchał. Znaczy wiele było no ja, takich ja... osób, przede wszystkim jak gdyby tutaj najbardziej mnie za zajadała sytuacja, kiedy któregoś dnia właśnie jechałem do szkoły na, na uczelnię i gdyby stałem w tramwaju i ktoś siedział, jak gdyby na, na miejscu ja stałem, a ktoś siedział, patrzy, wyciąga telefon i patrzy, tam jest logo konsolowca, czyli słucha tego podcastu, po prostu czułem się wtedy fenomenalnie kurde, nie, fajnie, fajnie no, także takie rzeczy, jak gdyby fajnie wspominać jest no właśnie, Będę, słuchać mnie, bo, bo teraz dobre. teraz słuchać mnie, czy nie? tak, tak, tak, tak a, no bo się. miałem drugie problemy, ale poradziłem sobie ja ten, ja generalnie będę chciał zrobić jakąś recenzję Shilda niebawem, bo udało mi się uzyskać w drodze wymiany za Wite. także wity chwilowo nie mam i będę starał się o tym opowiedzieć o Shieldzie. Powiem wam szczerze, to jest bardzo ciekawy tablet. Słuchajcie, bardzo ciekawy tablet i do... kurczę, mam tego pada, mam cały zestaw. Także zobaczymy, co z tego wyniknie. My już wiemy, do czego Dominik chce tylko Shilda. D e, Tomel, ty słuchałeś poprzedniego odcinka? Czy nie? nie przesłuchałem jeszcze. Jeszcze nie bawałeś, to właśnie tam zadaliśmy o tym, na, na czym drają prodracze Bladebound i jeszcze Ale wiesz, wiadomo, że, wiesz że ten ja już testowałem trochę i chodzi gorzej niż na, na telefonie? To jest ciekawe. Także coś jest nie tak z tym Androidem. No jak ty masz, kurde, jak ty masz OnePlus z sześcioma gigabajtami RAM, to, to no czo, właśnie. czego ty oczekujesz? A ten, ten tablet, ten widi to ma już chyba z dwa lata, No nie? ma niestety, niestety, no ma, ale niby, niby jest tak, przyzwoity, tak, tak. poza tym na nim też ciekawe tytuły działają. Na pewno coś będę miał. Także, także będę chciał powiedzieć. Yy, właśnie, yy, Dominik, bo to jest ciekawy tablet ze względu na to, że może odpalić i portal, i Half-Life'a. Dokładnie. Bo te dwie gry są tak. w Android yy, tym storze, ale one ale są zablokowane edukacja? tylko do NVIDIA. Tak, tych gier jest znacznie więcej, NVIDI. mało tego. Ja bym tak bardzo chciał, żebyś to przetestował. Sprawdzę to, tylko muszę kupić. Muszę kupić te gry, bo one są z reguły płatne. <laughs> ci nawet. Chodzi o to, że ja odkryłem nawet, że na przykład Borderlands 2 w ogóle natywny. Także tych gier jest więcej. To, to jest tytuł taki, no... W nie, może nie jest pierwszej świeżości, ale też nie jest jakimś starociem. Jest tych gier konsolowych, tak? Jestem bardzo ciekawy, bo... Bo jestem bardzo ciekawy, pewnie i, i ja, i Tomek tak samo, nie? Na, na, na Switcha trochę, trochę tak No I to przecież będzie działać trochę, na dość no właśnie Właściwie to chciałem powiedzieć, że właściwie ten Shield to jest taki trochę jak Switch, bo też da się podpiąć do telewizora. Na szczęście mam też od kolegi kabel i w ogóle chciałem podziękować właśnie naszemu jednemu Tylko, że słuchaczy. nikt w NVIDII nie mówi, że to jest konsola stacjonarna. Tak, tak, poczekaj, Hubert, ale tak dokończy, dokończymy, myśl. Dokończymy. Chodzi o to, że też udało mi się wypożyczyć razem z kablem tym micro HDMI. Ja sprawdzę, jak na przykład takie borderlandsy jak oczywiście to, co uda mi się kupić tak, bo no problem jest taki, że jak kupię te gry no to one są cyfrowe i jak nie mam Silda, no to stracę do nich dostęp no nie? więc tak muszę zastanowić, co tam wziąć na testy, na pewno jakieś bezpłatne rzeczy, mam nadzieję, że jakieś triale, bo z tego co wiem to też streaming gears PC bo też oprócz tego, że możesz możecie grać w gry natywne tak jak Life 2 T -t -t -t -t -t -t. Tak, tak, I chyba, I chyba jest ten cały game show, czy jak to się tam nazywa, czyli streamowanie direct ze serwerów inwidualnych. Tak, tak. I to działa całkiem Natywnie nie działają. One są streamowane. Borderlands? Nie, właśnie one są do A, pobrania... No właśnie, no. No, nie, no nie, to, to, nie, ja to sprawdzę. One są do pobrania kodzień na grę. Borderlands na pewno są streamowane. Okay. No to ja to sprawdzę. Nie, nie sprawdzę wydaje mi się, to, żeby, żeby, ten, żeby na tylnie. Właśnie celnie. dzisiaj widziałem jakiś tytuł, który mnie zaskoczył, że się pojawił, ale to no, nie aż nie będę jakoś tam specjalizował, to, to na kolejny odcinek coś nie, przygotuję ja fajnego. Mini testy dokładne, to, tak. to, to Ale to jest to strasznie to jest fajny sprzęt i on w tej chwili jest dostępny za rozsądny pieniądz. Jak Ja mam tego Nexusa 7 2013, to bardzo źle chodzi w ogóle Bladebound, a to nie, nie wiem, czy ta gra jest taka wymagająca, czy coś jest nie tak z tym tabletem Nexus 7 po prostu, tym nowszym. Nie, po prostu stary tablet. No tak, ale on, był, on, on, był wydany, on jest na Star Dragonie, ale nie, on nie jest technicznie jakiś żenujący, po prostu coś jest nie tak z hardware'em moim zdaniem, już z pamięcią Flash w środku, podejrzewam. Ja to będę jakoś badał. Dawno nie byłeś że... Tak, Albo, albo ty, ty, ty, musisz, wiesz, właśnie zrobić, wiesz, wipe i zaotno, nie? Znaczy to jest problem, nie, nie, to wiesz, to jest problem tego, że Nexus, seria Nexus miała być, Nexus tablet miała być tania wtedy. I oni bardzo przeszczędzili na, na być, i, i to prze, Między innymi na pamięci flash. I... Tak, ja jeszcze wracając do Tomka, mam, ja jeszcze wracając do Tom Tomka, bo potem gadaliśmy o konsolowcach i tak dalej, i tak dalej. A powiedziałeś, że masz Wii U i ten, to jesteś Nintendowy mocno, nie? Tak, jak gdyby ja tutaj Nintendo uwielbiam, bo Nintendo jest naj, naj, najbliżej do Apple'a, tak? Także oni jak gdyby no idą swoim tonem. To ja mam właśnie. To ja mam takie właśnie pytanie, bo tutaj chłopaki to, to przede wszystkim Hubert się ze mną mocno kłóci. I mam pytanie do ciebie, co ty w ogóle sądzisz o, o, o nowej konsoli, bo, bo to jest dość ciekawe. Ty to też trochę taki fan, tak jak ja... Szczęście o Switchu, tak? Powiedz. O Switchu, oczywiście mówię o Switchu. Yy, no, ja jestem, przyznam, zajrany, chociaż na premierę nie kupię. Poczekam, jak gdyby, no, chociaż parę tygodni, jak to się rozwinie, jak to tam, jak gdyby, Nintendo wymyśli e, z tym line-upem, tak, bo jednak e, Zelda, myślę, no, że... to trochę mało, Zelda ja wiem. Ogram na, na, na Wii U, <laughs> jeśli już taką konsolę od serwisu wróci ale, no mówię, Switch, jak gdyby mnie zajarał, mój sen również jak gdyby się zajarał nowym Mario, który ma tam pod koniec roku wyjść. Ale to dopiero zima. Dokładnie no. tak, natomiast jak gdyby, no myślę, że Mario napędzi sprzedaż dość znacznie te jak gdyby, konsolki. Też tak sądzę. Także tutaj, gdyby, no, znaczy już jest szał, tak, jak gdyby, już tych egzemplarzy brakuje, te kolejki się podobno już ustawiają. Tak, także... już są, jeżeli, ja mam takie info, bo teraz przy odbieraniu już siedla, yy jakby byłem w konsole idrę, y, który jest takim jednym z dystrybutorów Nintendo połączony z tam z Conquestem. i mają następną już dostawę, jakby do, mają dogadany z Skontpostem następny rzut, więc można sobie znów zapriorderować bo tych shieldów, tych switchów brakowało ostatnio i więc ja też, i też swój preorder już tam patrznowiem, że a zobaczę jak będzie, coś to wycofam, jestem dogadany z szafem, więc z Kamilem powiem. Z dokładnie. Te znam. No. <śmiech> no. e, nie, no, tak jak mówię, no, Switch jest w moim kręgu zainteresowanym ogólnie, gdyby konsolki Nintendo uwielbiam. Natomiast no, zobaczę, jak w którą stronę to się rozwinie, chociaż i tak pewnie tą konsolę prędzej, czy później kupię. No, na Wiiu dość długo, e, gdyby się tutaj na, na, na, nastawiałem, e, kupiłem ją, rok temu w zasadzie. Do, dopiero także ogrywam te wszystkie nadawiam z zal zaległości, no i się zdarzyło, że jak gdyby podczas którejś tam próby odpalenia konsoli, no zapalała się i gasiła niebieska dioda, czyli jak gdyby ten znany dość problem mm -hmm. z tą konsolą. Mm -hmm. No i pojechała już miesiąc ja. temu 27 grudnia czekam na konsolę. U, no no jejku to, to bardzo długo. To, to, to, to, A to długo. jest autoryzowany A, jakiś nie, serwis? Jak to jest? przez komputronika tutaj nie, nie polecam bo w ogóle zakupów z komputronikiem kontaktu w ogóle z nimi nie ma oni nie wiedzą co się z tą konsolą z, w moją dzieje jak zapytałem czy konsola mogła zaginąć to pan kierownik powiedział mi, że tak jest taka ewentualność Także... no super, super po prostu, ale to miało cię pocieszyć no, tak, uspokoić. Nie, nie. miało cię pocieszyć tak, że uspokoił i... to już to, to, na takiej zasadzie no dary, tak? to niech oddadzą pieniądze i po sprawie no nie? bo na gwarancji tak, co wszystko czy nie tak, tak, tak, tak, bo jest tak Na natomiast oni nie wiedzą, co się z tą konsolą dzieje, nie ma, gdyby kontaktowałem się tak samo z centralą, centrala też od mnie, od, mnie odpisała na maila, że mm -hmm. e, reklamacja jest tak gdyby, w toku. Tak, ale wiesz co, to nie nawiązałeś nie do, do mega takiego ważnego tematu, bo to też jest ważne, gdzie kupujemy te sprzęty, bo ja na przykład, teraz wiadomo, wszystkie sklepy wchodzą, skoro gry tak się popularyzują, tak, to no, stają się mainstreamowe, przynajmniej niektóre, no to teraz wszyscy to sprzedają, ale w ogóle nie, bez serca, tak? To, się, to jest na takiej zasadzie, że... Jeżeli tak. chcecie kupować, ja wam powiem stricte, jest bardzo prosta zależność. Od graczy, Jeżeli tak? chcecie kupować i mieć ten, to kupujcie to bezpośrednio od graczy, czyli od... Czyli na Allegro. E, firmy, <laughs> nie, typu. żartuję. Nie, może nie. Na, na, żart, żart. na Allegro to jest jakby ostateczność tak. w dużej mierze. Chociaż jest kilka sklepów, tak jak właśnie konsolej które wystawiają też na LED co tak pomyślałem, że możemy chociaż. kiedyś zrobić taki nasz prywatny ranking dobrych sklepów, które polecamy. Bo przyznaję, że kiedy. No, no, powiedz. no ja, ja mogę dwa polecić. Jeżeli Ale to nie polecę jeszcze a polecam. Hd, a HD Market. Nie, nie polecę od razu. Czyli HD Market i Kosejry to są takie dwa sklepy, jeżeli chodzi o nintendo, mają tego najwięcej i można to kupić od razu jeżeli chodzi o Microsoft to nie wiem nie ma chyba dobrego sklepu, w sensie w każdym teraz Uteam tak, ale jeżeli chcecie kupić grę parę dni przed premierą no to polecam Game Stację na przykład o, proszę, proszę Tak, bo ja jak raczej nie można nie można za tego rozgłaszać za bardzo, ale można kupić znaczy, tf, słuchaj, no ja swojego już jego odebrałem dzień przed premierą. To jest nie standard, więc... że e, można... Ja, ja Fordzę odebrałem tydzień przed premierą. Przebij to. No tak, a ja miałem preorder i odbierałem du dużo po premierze, bo paczkomaty nie dały rady. To jest fantastyczne. Także też z tymi zakupami to jest bardzo różnie, no, zauważyłem. Bardzo różnie. No, to czy się, zwracajcie uwagę, bo właśnie tak jak później ma, ma się takie problemy jak Tomek Znaczy ja się nie, połaszczyłem, że... że było trochę taniej No, no wiadomo, wiadomo, że był jakiś powód no nie, <grym> A, nie Właśnie tak. znaczy, wiecie, co Mi takie brakuje, właśnie, bo jeszcze... ja akurat y, byłem kilka razy w tym, w tym Robsonie na, y, na Woli w Warszawie, no i ogólnie drewno, wchodzisz do sklepu y, chyba oni tylko wydają zamówienia internetowe, po prostu zero interakcji to jest takie przykre, bo wydawało mi się że jak ktoś pr pracuje w takim sklepie typowo growym to jest pasjonatem, tak? Tak sobie zakładałem, tak się tłumaczyłem, a to jest takie drewno, że po prostu aż żal. Nie ma... Znaczy on mógł być pasjonatem w momencie, kiedy zakładał ten sklep, ale być potem ta tak, rzeczywiście tak. coś przytłoczyło. Być może, być może, no. Mo, może tak być. Także tutaj no, różnie, to bywa. Ja, różnie ja, to bywa. bardzo. Ja zawsze wam wszystkim polecam, wiecie, wiem, jaki wiem. sklep właśnie, czyli <śmiech> do dokładnie. Masz blisko, to super. E, ale przede wszystkim bierze się to z tego, że jak jadę kupić grę e, jedną, to ja zamiast tam spędzać pięciu minut na kupnie tej, tej albo odebranie zabówienia, spędzam tam 45 minut, bo ja z chłopakami gadam. Nagra nagrywasz 40 podcast minut od minut gadamy. <głos> <głos> o, o, o różnych rzeczach. I to jest po prostu fajne, kiedy oni gadają z, bezpośrednio ze mną tu klientem, ale też znają mnie już na tyle, że, że możemy sobie pogadać właśnie o tym, jak się sprzęty sprzedają, albo co oni o, sądzą o tym, o tych... Dominik ma, ma fajny drania. pomysł, jakby tak, takie rozmowy są, już tam odpalić jakiegoś... Racja na, właśnie, na, na bo oni, oni mają pogadać. wiedzę, oni wiedzą, mogą być wiedzieć więcej o danej sprzedaży, danej, sprzedaży danej gry niż yy, inne media, tak? No bo oni sprzedają, a t, do, jak pójdziesz do takiego Markt czy gdzieś, to guzik się dowiesz, przecież nikt ci nic nie powie. No, facet nie no facet, nic wiesz, nie no, przechodzi właśnie z działu do działu, można nawet nie wiedzieć w ogóle, jakie gry są obecnie w sprzedaży. No to, to jest takie coś, A takie małe sklepy, jeżeli przetrwały, tak, no bo nie, nie oszukujmy się, jak w każdej branży, te duże sklepy, chodzi ten komputronik, tak? Kiedyś komputronik nie sprzedawał konsol. Absolutnie. Euro legendarne też nie sprzedawało giera. Teraz mają internetowe sklepi. Weszli w to, bo jest sprzedaż, tak? Bo gracze kupują i są dobrymi konsumentami, tak? Bo regularnie kupują premiery i nie tylko. Także tutaj, no, to jest nie, Tomek, to jest ciekawy pomysł w ogóle, żeby ten spróbować nawiązać taką ja współpracę. Mam w ogóle pracę. ciekawy pomysł, jeśli chodzi o internetowe rzeczy, tylko że nie mam czasu. Powiem. No, i jeszcze trzeba wypadałoby jeszcze w te gry pograć. No, nie jak chce się mówić o tych grach, no to wypadałoby Właśnie. nie pograć. Ale na pewno na pewno jest tak, że jeżeli chcesz o czymś opowiedzieć, no to, to jesteś, jesteś bardziej zmotywowany, bardziej niż taki no, gracz, który po prostu tylko gra, nie, nie, chce tym, nie chce o tym się dzielić. tak? Oprócz tego, że powie, no tak, ta gra była fajna, podobała mi się. tak? Jak chcesz trochę więcej, no to musisz się postarać mm. na siłą rzeczy. Tak, ale wiecie co, ten pomysł z rankingiem sklepów, który tutaj też z Tomek i Dominik potrojowo wymyślili, to jest fajny pomysł, który na pewno wtłoczymy. W którymś odcinku się taki pojawi, tylko potrzebujemy więcej czasu na do research, trzeba, trzeba posprawdzać dokładnie te sklepy. Tych sklepów w samej Warszawie jest... Tak, ale wiesz, co jest dziesiąt, niesamowite, nie? że większość jest y, niefajna. To jest niesamowite. Ludzie prowadzą te biznesy, a... No i fajnie, ale trzeba zrobić <grym> ranking. <grym> no na razie, no, dla, mnie, dla mnie, jak ja wchodzę i czuję się jak patent, to znaczy, że coś jest nie tak. To na poczcie tak mogę się czuć, ale nie w sklepie z grami, no bez przesady. Tu widzę pełne pełne półki, aż, aż chcesz się o coś zapytać, ale jeżeli jest niechęć, jeszcze, no to... Jestem ciekaw, jeszcze nigdy nie byłem w GameStopie, ani w GameStopie. No jestem ciekaw, co tam się dzieje, nie, no, no, no bo tak fajnie, fajnie jest porozmawiać, tak mhm. jak powiedziałeś, no nie, bardzo fajnie jest, kiedy wejdziesz do sklepu i możesz nawiązać rozmowę z kimś. A może faktycznie warto zatargać mikrofon i jakiś krótki materiał y kto wie, no tak, to jest coś świeżego, no nie coś nowego. Jeżeli będziecie chcieli, może się uda kogoś z konsolidry za zaprosić. to. Za, za, no próbuj, może się skuszą, kto wie żeby też Mówię, to jest fajna kwestia, bo z jednej strony mają reklamę, bo mają tak. też słuchacze a z drugiej strony wy się dowiecie czegoś no i, i słuchacze czegoś ciekawego o sprzedaży, gier, o funkcjonowaniu takiego a sklepu tak, tak ja na bardzo przykład bardzo mamy. chętnie się dowiem jakby ci się sprzedawało Wildlands jestem ogromnie ciekaw, tak? a z takiego źródła coś... Się... ja już wiem, ale nie mogę, nie mogę wam <laughs> tego powiedzieć najemną, na, na, okay. na żywot niestety. niech ci będzie niech ci będzie. Po, po, powiem, powiem, nie, ja wam powiem po... po... Jadba, już się boję, nie szybotnie to Na pewno źle, no. to, co, to... Nie, nie, to, to ja ci powiem, to, to nie do końca, no Spokojnie, mówię. Dobra, dobra. Ma... Czy coś jeszcze chcemy, jak poruszyć? Jeszcze chcę podręczyć Tomka o coś? A nie, myślę, mam że, że... damy Tomkowi że. Mam spokój, nadzieję, że do nas nie? spadnie jeszcze. Myślę, jak już swoje po... projekty, zapraszamy oczywiście, żeby, żeby opowiedział sobie, poreklamował się u nas. A bardzo chętnie tak, przybędę. Mam... Tak, ja w ogóle, w ogóle uważam, tak, że jasne. samo to, że My właśnie możemy kogoś zaprosić i poznać jego zdanie jest fantastyczny, no, mam nadzieję, że więcej będzie gości mm -hmm. w różnych podcastach i też u nas, to jest super, to jest super nawet po prostu jakiegoś znajomego gracza, tak? który kocha jakiś tytuł to też jest fantastycznie posłuchać jak pasjonuje się jakimś tytułem mocno tak? także my, ty się zgodzisz ze mną, zachęcamy, tak? my jesteśmy otwarci na każdego, tak. na każdego tak tak, ja my to od początku jakby chcemy utworzyć też wokół was, jako naszych słuchaczy, e taką atmosferę, że jeżeli chcecie się tutaj gdzieś tam do nas przyłączyć, no to do nas tak. napiszcie. Może te live kiedyś to zrobimy. żadny problem, żebyśmy gdzieś tam się zdrali w czasie i po prostu, żebyście do nas wpadli z tak, nami Ja wierzę, że każdy ma coś do powiedzenia. Każdy. Oczywiście na temat, którego Jara, tak, który kocha tak jakoś grę, czy coś czy. Czy, czy też jakieś dzieło popkultury, bo tak jak Hubert często zauważa i nam przypomina, jesteśmy podcastem pop, popkulturalnym, tak żeby było jasne. Tak. tak. I jak o tym wspominasz, a, to płynny przejście jak do, o tym do tak tak, pospolitej. E, tak, tak, jasne. Tak. Jak wspominasz o popkulturce, to Hubert nie ma, Dominik nie ma, ale ja oczywiście mam. Mam coś tam. Okay. Mam dla was przygotowałem nową rzecz i e, nie, jest na pewno. Paru słuchaczy, a może i słuchaczek, które no, czekały na to, aż znowu zaczniemy mówić o komiksach. Bo dawno tego nie było, Hubert. No wiem, obiecywaliśmy, ale tak trochę... Tak jakoś nie wyszło. Nie w sensie mieliśmy mówić też o, o tych całym tam DC, tej wielkiej kolekcji komiksów DC i w ogóle. I, i nie wyszło, bo ja zaprzestałem po drugim tomie <śmiech> dokupować. <dokupować> e... A, a jakoś tak, tak, tak wyszło, że później też inne rzeczy wyszły ty, Pry, i tak to znaczy, dalej nie ty, było. Ty, ta, ta kolekcja była tragicznie zrobiona. Mnie to strasznie odrzuciło. Chyba po szóstym czy siódmym numerze jak zobaczyłem jakiej jakości jest to wszystko to powiedziałem i nie. I sprzedałem. Matko aż tak? No, no, widzisz, nie, ja, ja trzymam te dwa tomy, mam swoje. Nadal stoją no na tak, półce. No, ale, ale... Jak zobaczyłem tę kolekcję Marvela, jak ona jest ładnie zrobiona, jak jest pięknie oprawiona, jak jest gruba no to to jest niebo, ziemia. Że to się rozleci okay, wszystko tam DC cały. To W sensie... <grywa> to już ja jakby jako lek uniwersytu miał paść, po prostu rozpaść na komentarz. To jest ta niepopularna opinia, nie? w bukach DC się rozleci po jakichś, wiesz, po, po paru latach, no to, to się wykruszy wszystko. Nie, ale dobra, to słuchajcie, to, to co dla was przygotowałem, no to jak wiecie, jestem fanem DC, nie? E no, i czas na nowy tom. I teraz niektórzy wiedzą, jakie serie się w tej chwili wydają, bo jest tylko i tam, i Justice League. I to Justice League to są chyba dwie różne wersje w tej chwili: Batmany, e, Harley Quinn, ale jest też Flash. I tak, jest Flash, wyszedł trzeci tom. I czas nie nim powiedzieć, bo trzeci tom wyszedł teraz chyba pod koniec stycznia, dobrze pamiętam. Ale ja go kupiłem dopiero dosłownie niedawno, za Cztery dni temu. Yy, I co mogę o nim powiedzieć? Jeżeli o, czytaliście poprzednie dwie, to tutaj dalsza historia jest nakierowana na yy, to, co się dzieje pod względem zniknięcia Barego Alena i jak on się nagle pojawia znowu w Central City i w ogóle yy, w Star City i w ogóle jak. W, mm, dziwne rzeczy w ogóle się pojawiają. Na przykład nie wiadomo dlaczego, wiadomo dlaczego z poprzednich domu. pojawiają się wielkie goryle, wielkie gadające goryle, nie? Yy, w mieście i chcą zabić Flasza, nie? I jak ktoś wie o czym mówię, to mówię o drogu, takim bardzo złym panu, znaczy małpie. To ta małpa chcą z serialu? Tak, to jest ta małpa z serialu. Znaczy ta małpa z serialu była straszna, ale ja sobie... Yy, Wiesz co, jak oglądałeś Ligę Sprawiedliwych, z, będąc małym chłopcem na Cartoon Network, to tam też był drog. E, Liga Liga z i... małp. Jak to mogę mi. Nie, nie, <laughs> nie a, a, no, ja to jestem a. ignorantem komiksowym. Przepraszam. Ale saga przeczytam. Mam od Huberta i normalnie moje poczucie winy wzrasta. No to przeczytaj. Tom Flasha jest, ten nowy Tom Flasha jest naprawdę fajny. Fajnie się go czyta. Znaczy nadal się to czyta. Takie wszystkie komiksy. Takie super bohaterskie. Historia jest fajnie poprowadzona. Fajny jest ten scenariusz, jeżeli chodzi o to właśnie małpy, e, które, które chcą tam zabić Flasha, zdobyć władzę. E, Pojawianie się trochę elementów takich mm, troszeczkę z nich sprawiedliwych, bo pojawia się Cyborg na chwilę, gdzieś tam wspomniany jest Superman nie? I, i tego typu rzeczy. E, a dodatkowo też pojawiają się nowe postaci, yy, które jakby są, najpierw są szarymi ludźmi, nagle zyskują moce i yy, yy, no, i spróbują być super bohaterem, ale im to nie wychodzi. No i jest tam taki jeden mały teaser, w sensie tego, co się mogłoby stać dalej. I to też nie mogę powiedzieć, bo będzie spoiler i w ogóle, nie? I tak, się się Tom Flasha trzeci który w tej chwili nie ma go przed sobą. Muszę się obrócić, dajcie mi chwilę. Chwila minęła. <śmiech> Przepraszam. Się nazywa Inwazja Doreli Musiałem sprawdzić tytuł. <śmiech> Żeby nie było. tak Tam się nazywa Inwazja Doreli Polecam wszystkich. Kosztuje w tej chwili 79 zł. Nie? Więc... Nie, no na pewno w tych co Rainbow Six Co 79 zł, wszędzie to tyle kosztuje, nawet w tańszych. No co? To jest cena okay. Ale zobaczcie, ja to od razu ja do tych cen. cena okładkowa na pewno jest taka, ale w tańszych księgarniach jest Ja o tych cenach chciałem to powiedzieć Wszystko, że komiksy są ogólnie dosyć drogim dobrem popkultury Tak, kreatywnie, tak? Bo to ładne bo ładnie są wydane. E, wiesz to to co? i tak i nie, bo kupujesz wielki tonik, który jest taki. Dawniej, nie wiem, czy Tomek będzie pamiętał. Ja mam jeszcze teraz w tej chwili gdzieś tam wyciągnięte z szafy, no właściwie z piwnicy dziadka, komiksy, takie to stare zeszyty komiksów, które się nazywały Relax. Wow. I, i relaksy były takimi małymi zeszytami, które się kupowało za 10 zł. Były co tydzień. Znaczy, ja mam wydawane. na półce nadal e, komiks McGigant, e, tak? Skaczała Donalda, to jest 95 no. rocznik. Bardzo ładnie się prezentuje. I ona, i tak, i one co dwa tygodnie się w, pamiętam, w te, te giganty, a te mega giganty były też tam chyba co... co znaczy ja, miesiąc, ja tylko jeden tak. sobie, tak gdyby taką całą serię uzbierałem, no i właśnie tutaj... No ale te, tego było mnóstwo. Mhm. A, no, więc jeżeli chodzi o flash, 55. ceny tych komiksów... Co? 55. Na bonito. Bardzo polecam. A, 55. Albo nieprzeczytane. Okay. Na nieprzeczytane w ogóle są... Mają chyba najtańsze książki w ogóle w internecie. No widzicie. Hubert nas specjalista tak, no. od cebuli. <głosy> <głosy> Dobra, ale słuchajcie, jeżeli chodzi o ceny komiksów, jako ceny, że są takie drogie, to Dominik, weź sobie pod uwagę, że w takim tomie za 79 zł masz złączone zazwyczaj około pięciu zeszytów w jedno. A każdy zeszyt to jest właśnie po dychu, czy czasami nawet po 15 zł. No tak, tak, ja to rozumiem, rozumiem. Znaczy ja czego porównuję do cen gier, Na lepszym papierze mm. niż tam to. Jakbyś pojechał do Japonii i kupowałbyś mangi, to te mangi, które mamy w Polsce są na dużo lepszym papierze niż te mangi, które są japońskie. Mam dwa, mam pierwsze tomy Naruto na przykład i mam wersję japońską i wersję polską i to jest totalnie co innego. I cena też jest totalnie inna, bo manga z Japonii kosztuje w przeliczeniu na złotówki 8 zł, a ten tomik, który ja mam kupiony kosztuje 16 ale to, to nie, to jest bez tragedii w sumie, jeżeli chodzi o ceny. Niby bez tragedii, ale jednak jak sobie zaczesz liczyć, ile kosztują tak mm -hmm. bezpośrednio, jak często są wydawane. No znaczy, to ja tak tutaj żeby było jasne, ja to mówię wyłącznie w kontekście porównywania cen do gier, tak? No bo dla mnie na przykład gry są ważniejsze i wybieram gry, tak? ale szanuję to, że ktoś kolekcjonuje komiksy, bo jak jeżeli kocha, to, to niech to robi, tak proste. Ja, ja powiem szczerze, mam od was... Znaczy tak udało, Kupiłem na fali tego szału y, podcastowego y, te dwa pierwsze tomy tak? y, tej kolekcji DC, więc He. ja nie zauważę, że kolejne są krzywe i tak dalej. Wywietrzyłem je, także chyba są gotowe do czytania już. A to jest naprawdę, to było straszne. <grych> a ty a, a jeszcze nie, nie, nie zacząłeś? O to wszystko czeka, no bo ja też gram gry. No, nie, no, no, ja gram gry? No, no, chociaż no. jestem zainteresowany... I raczej nie będę kolekcjonował. To bierzesz, to zamiast grać w Bladebound w pociągu, to bierzesz komiks i czytasz w pociągu No komiks. można, można, bo on wytrzyma mój plecak, bo ogólnie książki niszczę strasznie w tym, w plecaku jednak, to jest taka wada, a to są twarde oprawy, więc okej. Okay. Nie no, zapoznam się, będzie na którymś odcinku no. na bank, bo ja do komiksów mówię, ja tylko znałem z komiksów Tytusa. Ale to powiedz wcześniej, to ja sobie będę musiał to przypomnieć. <laughs> tytuł stromek i ja, Atomek i jakieś tam drobiazgi. No ja ogólnie takie stare komiksy w bojach pamiętam, a tych nowych rzeczy no nie za bardzo, nie za bardzo jestem w temacie. Mm -hmm. A ty tam ten, no, właśnie, coś, ten, co też ciekaw. Komisów, tam mówisz o o, o, o, o, o Donaldzie, a, Torgal, a jeszcze pewnie. tam masz nie, nie, w ja, na półce? Ja, ja gdyby nie byłem. A Torgale jest O, tam, to tam, ja z Tomkiem o, o, o. A, przybijam piątkę już któryś raz z rzędu. To Tomek, spotykamy się w deklu? Ja, ja, ja <laughs> Pojedziemy sobie do, nowe, do Chicago. Ja coś torgala mam całego, ze wszystkimi pobocznymi historiami zbieram na bieżąco. Nie, jak Tomek mi teraz powie, no, że. Tak, ten, to jak Tomek mi tu na antenie powie, że zagracą w Dekru, to będę wreszcie mógł z kim zagrać. Ja. Pewnie... Mogę zagrać, jak nie masz tam coś. Nikt tak nie gdyby, chce. Z kim grać? nie chce. Chcesz odpalić tą Ekstra. gierkę. To Co się przejedziemy, ten kawałek wybrzeżem, i to będzie piękne. Byle nie oglądać miast z bliska, bo są kiepsko Wymodelowane nie no, problem jest taki jeszcze o tym The tak skoro zacząłem o tym gadać, że ja The kupiłem przed Forzą Horizon 3 i niestety jak się zobaczy Forzę, która no może się podać lub nie, ale jednak graficznie jest y, fantastyczna, no to każda gra wygląda trochę gorzej ścigałkowa, no trzeba uważać właśnie z tym. No Jezu, to prawie tak samo jak się odpali każdego RPG RPGa przed Wiedźminiem. No, znaczy po powiedz powiedz <śmiech> mnie, to wtedy porównujesz tak. w sensie w, na przykład takie Inquisition, które wyszło... Miesiąc, nie, z pół roku, nie, nie trzy blisko, miesiące. Tak, przecież. było blisko. Trzy miesiące przed Wiedźminem. No, no. Trzy miesiące, tak, trzy miesiące przed Wiedźminem wyszła, wyszła Inkwizycja, i odrywam, bawiłem się świetnie, nie? Wyszedł Wiedźmin i mówię, ale nie skończyłem tej Inkwizycji, skończyłem wieś, dobra, wrócę se. Nie wróciłeś, nie. Już, no właśnie. <laughs> nie dało się. I teraz do tego wrócić już tak, bo Wiedźmina dawno skończyłem, już powiedzmy, nie pamiętam. Trzeba zacząć od nowa, tak? Zaczynasz. Y Pęty <śmienic> Co, <śmienic> coś tego ja, ja z chęcią. Nie, nie, nie. Wiedźmina już chyba wszyscy grali milion razy tak naprawdę i... Nie, nie, nie, ja nie skończyłem, bo mi się połowie gry zwalił sejf i nie mam ochoty zaczynać jeszcze raz. O kurka, przykro. Kurde, to ja, to, to ja jestem, jestem dość... Na konsoli grałeś, tak? To na, właśnie na konsoli? Razy, nie? Tak, na PS4. A, to dlatego, że to PS4, PS4. widzisz, to dlatego. <głos> <głos> nie no, kłopoty, <głos> Nie wiadomo, że to platforma nawet... A w ogóle powiedz, właśnie, a PS4, bo nie, nie, ja nie grałem na PS4, a co ciekawe, w, wczoraj widziałem na pc mocnym, tylko na małym monitorze jednak ten, menusy szybciej działają. Jestem ciekaw, jak w ogóle ta gra działa na PS4 po tych paczach. Tylko nie wiem, kiedy ostatni raz grałeś, to powiedz. No dość dawno, uh -huh. dość dawno. Nie no, tak gdyby tam... czy znaczy mówię, ja nie przywiązuję wagi, że tam coś, coś chrupnie, czy no to jest czy, nieuniknione. ...zwolni to... Uh -huh. Jak gdyby tutaj nie, nie, nie przywiązuje do, do, do tego wagi. Dla mnie, jak gdyby we tego, co temu zamówiliście, dla mnie gra musi wyglądać jak gdyby bardzo ostro, nie może być ząbków na krawędziach, ale może chrupać. Okay. To jak, znaczy wiadomo, mm -hmm. że nie może być tam 15 klatek, ale, ale te 30, a 30, tam jak spadnie do 25, to jak gdyby nic się nie stanie mm -hmm. byle, gdyby gra nie miała ząbków, bo to mnie wnerwia strasznie. Jak, ma, mhm. jak widzę tą grafikę i ma tam wszystko poszarpane. Bo jestem ciekaw wszystkim tego, jak chodzi inwentarz, bo na, na Xboxie One naprawdę bardzo długo. Jest to, się oduje, to, to jest to To są... jest chyba jedna rzecz, która mnie irytuje w ogóle w Wiedźminie. Nic, wszystko jest super, ale ta rzecz, bo ogólnie gra, chodzi fantastycznie jak na nasze konsole, naprawdę, chodzi super. I chodzi, no, Ten duży teren, płynnie jest, ale jak się, jak się jednak tego menusów no, i wejdzie się w miejsce, gdzie jest dużo rzeczy, a tam wiadomo, zbieramy, no ogromne ilości kratów takich drobnych drobiażki, no to, to jest parę sekund za każdym razem czytuje się parę sekund. Tak, sekkę. potrafi, tak. Tutaj potwierdzam, że potrafi mm -hmm. też to troszkę wnerwić. No. Chociaż nie wiem, jak jest teraz. Może to, gdyby poprawili, będę mówił. No, no, ale nie, nie za bardzo. Nie jest nadal poprawione, ale... No tak. ale znaczy, nadal... W, w, wprowadzili kategorię, tak, że dzięki temu nie ma... Y, taki, jest trochę podział i dzięki temu tych elementów jest mniej w zakładkach. Ta, dodatkowo, tak, dodatkowo na przykład te książki nie są stricte pokazywane właśnie też... A tego jest przecież multum. Dokładnie, to wydzielili w menu, a hmm, to kiedyś na premierę, to o, było, ja tak. na premierę kupowałem to wszystko, było w jednym. No, Dużą pracę wykonał CDP później jeszcze, bo optymalizacja. tego nie kupujemy G na premierę. Coś w tym jest. E, I nie robimy priorytetów. ja już się wyleczyłem ja się z na wieczność. Znaczy, ja już się z priorderów wyleczyłem całkowicie. Na pewno nie wezmę priorytetów żadnego już, bo to raz, że nic nie dostaję za to, tak naprawdę, oprócz tego, że mam niby wcześniej, bo się okazuje, że paczkomaty świrują i w ogóle mam później już Hubert, który kupił później. I dlatego kupuje się w sklepach, które są tak polecane. Tak, tak, tak. Także tak, nie samym internetem człowiek żyje, po prostu. No, wiecie, a ale jak y, parę dni przed premierą na Allegro już można znaleźć sklepy, które już mają tą grę, no ale nie wysyłają. No właśnie, jaki bo... sens? O tym ci też zaraz opowiem. No, no właśnie, bo. No, można <coughs> je odebrać po prostu te gry, no i tyle. Dla no. mnie parę dni wcześniej. Ja też powiem króciutko, bo po tym, gdzie mówił, że dla mnie priordery nie mają żadnej wartości, bo nic nie dostajesz właściwie. Gdyby jakiś bonus był, jakiś fan, jakiś plakat, no cokolwiek. Co by dało mi takie no, poczucie wyjątkowości, że no dobra, dałem trochę wcześniej pieniądze, bo niektórzy przecież priorydery kupują na pół roku wcześniej. I, i nic... No. Ja, ja, ja, ja na iosiedło zrobiłem w listopadzie. Aha, okej, okay, okej. Okay. <gry> to czy jednak... To się nie wydarzyłeś z Priorodu. Ale, te ale, pro, ale, ale ja, Gdyby te to, to jest Nintendo. Gdyby te pre-ordery <głos> wyglądały tak jak edycje prasowe G, to bardzo chętnie bym o, tuż to. E, zamawiał, bo oni dostają naprawdę fenomenalne o, czasami edycje, których jak gdyby nie można gdzie indziej dostać. Otóż to, otóż to. Także I, obecnie. W ogóle teraz te gry konsolowe, jak nie kupisz Uber kolekcjonerki, za jakiś gruby pieniądz, to one są no, właściwie goła gra, tak? Nawet nie ma żadnej instrukcji, nic nie ma. Masz w kartkę, że kup Season Passa. Tak, przecież jest Battlefieldem. Albo kup kolekcjonerkę za 600 zł do Battlefield 1, ale bez gry. Tak, to w ogóle już jest. To jest... Jejku, nie wiem co powiedzieć. To jest szokujące. Ale to... no, no, no ale Zobaczcie, jest. jakie produkty mamy na rynku i co ciekawe, no ktoś to musi kupować, skoro są. Jakby ktoś nie wiedział, tak przy okazji, a bardzo by chciał mieć Mass Effecta, Andromedę w wersji tam Deluxe, tam, czy tam Gold Edition, jak to się tam nazywa, taka, taka specjalna, tej wersji nie dostaniecie na płytce. To jest wersja tylko cyfrowa i, i jej już na Twitterze bezpośrednio potwierdziło, że jeżeli chcecie sobie kupić jakąś taką specjalną edycję, to musicie sobie ją z zewnątrz, w sensie wiecie, z zagranicy. Jakąś kolekcjonertę, która jest bez gry. Czyli to się zaczyna szerzyć, ta zaraza. No, dziwne, dziwne zjawisko. To jest jakby jej, z tego co wiem, też się dowiedziałem, że to jest jakby ich nowy, nowy sposób na zarabianie i wytwarzanie produktów, nie? Że będą gry oddzielnie, kolekcjonerka będzie oddzielnie. Jeżeli ktoś chce sobie kupić, nie kupować gry, ale chce mieć te wszystkie draty, bo mu się, nie wiem, podoba figurka żołnierza z Battlefielda, no to... Nie no, no. To, to okay, może sobie kupić, okay, nie? Ale to w ogóle zaburza pierwotną ideę kolekcjonerskiej wersji G. No, bo kupujesz kolekcjonerkę kolekcjonerki, a nie no bo gry nie ma, tak? No to. przedziwne, przeciwne zjawisko, naprawdę. Niepokojące muszę przyznać. Dobra. Kupujesz kolekcjonerkę, no by chciał zagrać za, nie wiem, 15 lat i nie może, bo już tej nie ma ściągnięcia. Ale no, masz figurkę na, na mm. tym. Masz figurkę. no. No właśnie, to jest zagrożenie w, w grach cyfrowych, tak? Co będzie, kiedy te chmury szlak trafi? Tak? I, bo już, już ponoć coś mówili, ostatnio chyba na podcaście słuchałem i mówili, że z którąś grom, kurczę, uciekło mi teraz, że właśnie chyba z dertem którymś nie można zagrać. Bo nie wiem, czy nie pomiem tytułów, ale chodzi o ideę, tak? Że wyłączyli serwery i platforma Windows, tam Windows, jak to się nazywało? Games for Windows. No, Windows to for Games game for uziało, Windows no, i no, po tak. prostu gry nie odpalisz. To tak jakby Steama wyłączyli, tak, nie? Tak, tak. To jest nierealne, ale to samo no... w tej chwili z e, Batmanem. Jeżeli ktoś ma Batmana, Artam Asylum i tak dalej, to tam też jest załączona ta cała platforma Games for Windows i e, achievementy się nie zbierają, nie? Niby drobnostka, ale... No tak, ale tam wspominali, tak, że, tak te, że gry w tej, tej platformie w ogóle nie da się już włączyć. To jest słabe akurat. A bo może... W działała dość mocno. Wiem, że Batmana się da, ale się nie zbierają oczyki, nie? Które są tam no, zaimplementowane. Niepokojące, za niepokojące zjawiska, niestety. No, ale to... E, no, GTA 4, które korzystało z Games for Windows Live, dostało patcha 4 lata po premierze, że, który to wyłącza. Haha, ha, ale numer. Ta, też coś tutaj A to ciekawe. Cie, wiesz, Hubert, niezła ciekawostka w twoim wydaniu. Naprawdę jestem zaskoczony. Nie widziałem o tych rzeczach w ogóle. No, bo jak się nie gra na PC, to trudno wiedzieć. No. To tak trochę jakby wyłączyli Stima, tak? że Steam stwierdza, wiecie co, no nachapaliśmy się, wyłączamy. Ze Steamem to jest inaczej I, i to samo mamy na live, więc jeżeli tak już dodamy, to pamiętajmy, że kupu kupując do cyfrową, kupujemy do niej tylko dostęp, Dlatego. Więc na dle mm -hmm. z takiemu Daybenowi, czy komuś tam zarządzającemu live'em powie, e, wiecie co, to The Division, to bez nadziei nadrawywalamy w ogóle z tego. No to... Dlatego ja ciągle lubię te pudełka, no to jest upierdliwe. Dobrze. Znaczy ja cieszę się, że jeszcze wychodzą. Uwaga, tętno pulsu. Rafał Sroczyński dziękuję w ogóle nam za Kodzik i w ogóle za różne rzeczy na Ghost on Wildlands. by tam zaprosić. O, super. Gra sobie na o, Ciekawe, czy gdzieś ten, tym poczytać jego wrażeniach, może na rozgrywce, zobaczymy. Na, na grupie. Rafała Sryczyńskiego, po prostu na Twitterze się no, zapytaj. Ciekaw, czy jest zawiedziony czy nie? No, czas pokaże. Dobra, pan. Wyczerpaliśmy chyba, chyba wszystko. siebie, gościa. Tak, mi się wydaje, że wyczerpaliśmy w ogóle całość. Ja bardzo, bardzo dziękuję Tomkowi za to, że tutaj do nas dotarł. Ja również z nami dziękuję. Nagram. Ja również dziękuję za zaproszenie, było mi niezmiernie miło. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś wpadnę. O, oczywiście, jak tylko wiesz, wszystko się będzie kręcić i jeszcze raz, to my chcemy wszystkie info, gdzie to tam leży. Może my się tam gdzieś tam też do ciebie wkręcimy. Nie, to jest jedna osoba. <grymianie wyklucze> <grymianie> to, to, to... Rozwiązał ten problem, ale to jest dobre, bo by design się nie da. Po prostu yy, drugi mikrofon no, nie by zadziała. By nie ma sensu nie nawet próbować. <grymianie> Tak. Tak, tak. <laughs> Ale to zapraszamy do nas. To, że Twój jest jednoosobowy projekt, to nie znaczy, że ten... Poza tym, wiesz, jak dwie osoby naraz mówiły na YouTube, to taka trochę dziwna akcja by była, podejrzewam. Ale też fajnie, że brałeś tego YouTube'a. Bo, że ja bym zaczynał, a ktoś by kończył. A, chyba, że tak. Chyba, że tak. Zdanie. Nie, <laughs> wydaje mi się, że projekty YouTubeowe są takie dosyć mocno solo w większości jednak. Znaczy, większość materiałów jest y, jednoosobowa tak naprawdę, zauważyłem. Ale to też jest na temat, może na inny. Odcinek. Ja w ogóle odkrywam YouTube, no i ja od, od dopiero niedawno mam konto na YouTube. Ja już do tej pory nie potrzebowałem, ale jednak teraz już mam. Tak, Jakże tak, się wiem, uchował. No właśnie nie wiem, jak to się stało. No Hubert go zachęcił Tak, dopiero. tak, ja w ogóle nie czułem potrzeby posiadać tam konto. Szok. Także wiecie, są różne rzeczy, tak? Niektórzy lubią mieć, niektórzy nie lubią nie mieć. No, to, tak jak podziękowaliśmy to, tutaj Tomkowi, a ja jeszcze raz też dziękuję tutaj chłopakom, którzy nie dość, że podrali tutaj w White Lance ze mną trochę, Próbowali przynajmniej. No dobrze, to wziąłeś. To nie? Miałeś. Tak, no próbowaliśmy. Dobra, przecież na pewno nie był to stracony czas, tak? Na pewno. Nie, nie, absolutnie. Nie, nie był to stracony czas. No i słuchajcie, zapraszamy was do komentowania pod odcinkiem właśnie... na temat tak, ja i różnych zachęcam. Różnych które... I różnych innych rzeczy. Czy słuchaliście konsolowca o przede wszystkim O też, powiedzcie, oczywiście. O, oczywiście widzicie? może... Na, ja... Ten może, może to jakieś ciekawe fakty, hmm. jeśli dowiemy, jak tam z perspektywy słuchaczy, jak to wyglądało. Dokładnie tak. No i wiecie, subskrypcje i, i, i tak dalej. Wiecie, gdzie tam wrzucacie? A, i jeszcze dodatkowo mam, mam do was pytanie, jako słuchaczy, jak wam się podobała nowa okładka i, i, i tak dalej, nie, bo taki mamy plan, żeby... Okładki tak, są tak super. Właśnie teraz. To ja już mówię. Bo, bo teraz, teraz żeśmy zmienili troszkę Układ, żeby, żeby tam się pojawiało. Tło. Trochę więcej kolorów może. <grym> I, I jeszcze tak. chcielibyśmy pozdrowić Marcina i Michała Trzaskusa. Tak, a ja, Boże... a ja też, chyba już pozdrawiamy, to tak, tak. chciałem pozdrowić nasz, mojego dobrego kolegę Mariusza za wypożyczenie Szylda do testów. Także Chociaż oczywiście pożyczyłem Wite, więc nie było tak, że tylko zachachmęciłem i uzyskałem sprzęt, ale też coś dałem w zamian. No, no, to właśnie widzisz. Tutaj wszystkich pozdrawiają, my, my, a ja szczególnie pozdrawiam Diana i wróć do nas. <laughs> dobrze, do... dobrze to zrobiłeś. Dawno. Może no, się obraziła. Nie, nie, absolutnie. Nie, Wpadnie nie, do nas nie, nie, na pewno. Nie. I mam nadzieję, że wy też za nią tęsknicie. Jasne, to, napiszcie oczywiście. to, to może szybciej <laughs> wróci. Dobra, to ja myślę, że możemy już definitywnie zakończyć nadranie 29 Super. odcinka podcastu Gierkowcy i zapraszamy na ten, który będzie za tydzień, czyli 30. Już 30, w którym. jest dużo szans, że mnie nie będzie, ale ktoś inny będzie prowadził odcinek. Wiecie, czas wróżby. Zrobią to wszystko. Także ja też bardzo dziękuję. I do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć! Hello! Hej! hej. hej.